Złoty Tron. Odcinek czwarty. Cześć, witajcie w już czwartym odcinku podcastu Złoty Tron. Witają Was Witek, Vincent, Zygi. i Szwagier. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na kilka tematów, które nam zasugerowaliście w komentarzach do poprzednich odcinków, ale zacznijmy od tego, co tradycyjnie rozpoczyna nasz podcast, czyli wieści z warsztatów. Kto co pomalował? Zaczniemy od Witka. <laughs> no co, bo... Witku, jak tam? Układanie kamyczków na bazie do tego. Nie, nie, słuchajcie, nie miałem trochę czasu i rzeczywiście <śmianie> stan jest ten sam, który. który ale ja miałem z... czas, a mi co chwilę na Simie wyskakuje graf to, to. Ale, ale z... ruszyłeś cokolwiek, tak? Mi się wydaje, bo to, to coś nie. zmalować. Co a nie tego Blood Angel'a, co zaczęłeś sobie wysyłać. Jest swój... w takim samym <śmianie> stanie, jak było ostatnio. Bez głowy bez ręki. Bez głowy, bez Czyli ręki. Czyli wyjmowałeś figurkę i kontemplowałeś, jaki następny robił. Nie, w ogóle nie, w ogóle się tym zajmowałem i w ogóle nie malowałem. Zupełnie nic. Nie, przepraszam, źle. Powiedziałem. Nie, cofam. To będzie słychać. Okay. <głosy> wziąłem, wziąłem i pomalowałem trzy głowy. Tak sobie siedziałem i sobie.. Po... Coś. Tak, gołe po... głowy, hełmy. Tak. nie, nie, gołe głowy bez hełmów, Marinców. Okay. Pomalowałem. Okay. W miarę. <głosy> to jak już będziesz coś robił, to masz główki masz, już masz wczepić, tak? W modele. Nie, to, to takie po prostu były testowe, żeby sobie, sobie. sprawdzić, żeby sobie sprawdzić różne cienie. i tak dalej, ale to, to, to, to zrobiłem. Ale to nie jest, jest skończony model. Witek jak profesjonalista siedzi jak i, i, i trenuje sobie dalej. Warsztat. Ręce trenuje, kurso, później otwierasz samego pudełka, tam same ręce pomalowane, wiecie, we różne tak. Poznakcie. Paznokcie. Poznok wreszcie, wreszcie Witek stwierdzi, że warsztat jest skończony i już nauczył się wszystko, co powinien, zacznie malować armię. Wyjmiesz sztuczną szczękę, wsadzi do kubka zacznie malować. <śmiech> I pomyli, pomyli kubki i <śmiech> zacznie ruszyć tam pędzelek. Okej, <śmiech> <Naprzód. śmiech> Ok, a Ty Gincu? Y tak, pociągnąłem trochę, znaczy poprawiłem trochę y, terminatorów z tego kartowego boksa. Y, dorwałem kalkomanie z Forge Worldu, te Nightlordowe, więc y, dorobiłem im te kalkomanie i są tak już na 95% skończeni. Y, Skid raptorów z części 30 i 40 tak żeby bardziej wyglądali na, na tą, na tą 30-wersję Night Raptorów. Mm -hmm. A plecaki mają od tych, tych raptorów czterdziestkowych, bo są praktycznie identyczne jak do tych 30-kowych, poza tymi kolcami, które im tam wystają z tych, z tych jump packów. I oni są tak na 70% skończeni. Jeszcze tam dużo, dużo detali jest do robienia. I zrobiłem też tak na 95% dwa rajnosy. Dostałem oczywiście zjebki za to, że robiłem wałkiem malarskim edge highlighty, <śmiech> więc pewnie będę próbował troszeczkę odchudzić. I Poza tym co jeszcze? A, yy, pociągnąłem trochę dalej trzy yy, spawny, które takie mam rozgrzebane od niepamiętnych czasów, specjalnie na ten, na ten wieczór, co robiliśmy kiltimy. to mm -hmm. Tutaj tak pociągnąłem, żeby były tak table topowe yy, Dorobiłem im przede wszystkim podstawki, bo, bo podstawki miałem tylko zapodkładowane. Czy i... na, na Kill teamy. O czym to, to? Na to Kill teama. zresztą opodowałem. widzieliście to... Yy... No zaraz wspomniałem. No, tak, tak, jeżeli prostu... nie widzieliście, to obejrzyjcie raport Ziggiego z Kill teamów. Także to są baszowane z części dospołnów i z różnych fantazjakowych takich biców, które miałem. Zrobiłem je tak, żeby wyglądały bardziej jak nietoperze. Tam dużo części jest z wargajstów Wargajstów, okej. Okay. Tak, tych fantazjakowych, tych takich wielkich Daj nie to tak, tak, tak, peżo tak. ludzi. No i w sumie to tyle, tak? Nic, nic nie skończyłem, więc jak yy, Zigi tutaj będzie wam wrzucał zdjęcia, to będą zdjęcia z poplamionego i pobrudzonego biurka, <laughs> na którym maluję. Z którego więc je. <laughs> Też czasem się zdarza. Zdarzę, <laughs> się zdarza. E, dobra, no po, poza tym, że ja osobiście pomalowałem. Czy osobiście, no, kto inny by za mnie to pomalował? E, pomalowałem chyba negocjacje. Największą... Czy ci mi zaczął uczyć. Uczą czas, spokojnie. E, pomalowałem chyba największą ever ilość modeli w jednym miesiącu. E, tylko dlatego, że pomalowałem 40 ponad dronek. A czy one były w podkładzie, czy już były jakieś tam? One były w podkładzie, niektóre miały zaczęte tam na przykład środek był maźnięty tak pędzem na szybko, żeby po prostu zrobić warstwę, nie layer, pierwszy base, tak mm. taki. Więc e, ale nie, one były na max 10% pomalowały w ogóle 10% było i one były tylko jeden kolor miał zrobione. Także wszystko, wszystkie te, te plus musiałem pomalować i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, czego nie robiłem, to nie musiałem się pitolić akurat w tym projekcie z obróbką. Wszystkie było już wyczyszczone, wszystkie były wklejone i pod te podstawki zrobione, sklejone, no ale też musiałem zrobić ten piaseczek, trawkę i pomalować te podstawki, także to też mi trochę zajęło. No ale było tak, no 40 prawie coś tam dronek, które do mojej armita po prostu leżały, leżały, leżały i w końcu musiałem to zrobić. Zrobiłem trzy Stealth -suty, które stwierdziłem, że zrobię tak, jakby one wychodziły z tego swojego albo, albo wychodziły, albo się właśnie kamuflowały. <coughs> Efekt mi się wydaje no, całkiem spoko, jak na takiego tabletopa mi wyszedł. No i dodatkowo jeszcze pomalowałem to już 43 prawie modele. Dodatkowo pomalowałem jeszcze, skończyłem malować ciężarówkę, taką fajną konwersję, którą gdzieś kupiłem na Allegro. Czyli podstawa była z battle wagonu, i na to była naklejona ciężarówka, czyli po prostu kipa od ciężarówki i, i kierowca, i wszystko. Bardzo fajnie to wygląda. Wygląda taką mega wypaśną ciężarówkę. I stwierdziłem, że to będzie ciężarówka dla moich tank basterów. No i pomalowałem tam chyba, nie wiem, czterech pomalowanych już, więc zrobiłem jeszcze kolejnych trzech zwykłych tank basterów. Sierżant już był zrobiony wcześniej z Kromlecha, czy tam z jakiegoś, i dodatkowo do tego jeszcze zrobiłem z fantasykowych squigów starych, bardzo starych, metalowych jeszcze zresztą. Musiałem ich popinować, zrobiłem sobie bomb squiggi. No po prostu wklejam je na podstawki od Malifa, bo to są tylko tokeny, one w ogóle nie biorą udziału w grze, wykorzystują się jak strzały po prostu, więc Więc bardzo dużo modeli w sumie pomalowałem. Można powiedzieć, że 50 modeli skończyłem i ciężarówkę, więc to jest moim zdaniem dosyć dużo. Ehm, i tak, bardzo bardzo intensywny miesiąc. E, oczywiście na blogu, czy znaczy na blogu, na kanale YouTube troszeczkę miałem taką fazę Intensywności, że przez ponad półtora tygodnia dzień w dzień wrzucam jakiś filmik. trochę mi teraz zeszło z powodu braku czasu, niestety, praca trochę mnie dobiła, ale mam zamiar do tego wrócić i dalej rzucać. Także dosyć aktywny styczeń, luty intensywnie był. Jak najbardziej, jak najbardziej. Z moich modeli było pomalowanych no przede wszystkim. Dokańczałem jeszcze white -scarów. z tych white -scarów malowałem rajnosa dla oddziału taktycznego, który już wcześniej był skończony. Oprócz Rhinosa Jetbike pierwszy z trzech, no bo trze, trzy można Miło wystawić jako oddziału. unit. Yy, także tak, yy, zwany Kuta Motorem, po angielsku Dick Bike. <grym> Albo kok ze, ze względu na kształt. <grym> no um, jest dosyć faliczny, nie się ukryć. To jeśli chodzi o White Scarsów. poza tym po pomalowaniu czempiona Imperor Championa z Black Templarów był troszkę klimat na robienie black templarów zwłaszcza że w gathering storm I pojawiła się ta formacja e, Castellan's of the Imperium. Mm -hmm. Także można sobie skomponować ta, tak powiem. tak różne, różne fajne unity z różnych kodeksów, więc można sobie jak najbardziej i myślę, że w tą stronę jakoś tak z czasem pójdę zrobić oddział crusaderów w Land i gdzieś tam to wystawiać. A e. w no, albo, albo w grze. Musimy Cię zmusić w końcu do gry, bo już dawno nie grałeś. No poza, ja, poza no na Kill byłem. No poza Kill Team. No stary, to już ten, a na mnie to już jest często. To, to, to fakt. <laughs> Trzeba pociągnąć jakąś większą gierkę na nie wiem, 1000-1500. No. Kiedyś też. <coughs> tak, czyli <coughs> z Black Templarów był trzech w power armorze i dwóch w scoutowym armorze. No i to nie jest ostatnie słowo oczywiście w tym temacie. Poza tym prezent od Wicia, który nas pewnie słucha, który dostałem na urodziny od niego. To jest w fainkaście stary model Assassina Eversora, bardzo fajny, oldschoolowy. Dwa wieczory niezbyt intensywnej pracy, bardzo szybko i przyjemnie to się malowało. No i największa motywacja ostatnio ze względu na to, o czym będziemy mówić w późniejszej części podcastu, czyli na przyjście Primarchy w plastiku Robuta Gulimana. Ze względu na to miałem bardzo dużą motywację na malowanie ultramarinsów. Te fotki, które teraz widzicie, to są zaległe modele, które już chyba w poprzednim podcastie mówiłem, że pomalowałem po pograniu w Chaos Gate. Ale ogólnie dociągnąłem oddział taktyczny numer 6 do pełnej dziesiątki, czyli tam plus 5 pomalowałem. Z czego jeden jest pamiątkowy na 200 lajków łódzkiego manufaktora na Facebooku. Bardzo fajnie, bardzo fajnie modelu. Dziękuję, wreszcie się serwoczaszki do, do czego przydały nigdy ich tam nie używałem, a teraz są. Yy, poza tym sierżant 5 oddziału taktycznego, który miał bardzo stary paint job jeszcze według starej formuły, której już dawno nie używam, yy, został przemalowany do nowego standardu i również drugi Marine do tego oddziału piątego został pomalowany jadący na Rajnosie. Tak, na, na epikowym rajnosie bardzo fajnie to wygląda. To jest yy, no, no, czterdziaskowa wersja mema, jadę ci wpierdolić, tak? No i idąc dalej z tymi Ultramarinsami, w tym momencie mam na warsztacie dwa raynosy i jeszcze jednego Tacticala. Póki jest motywacja, póty się tego trzymam. Bardzo przyjemnie już się to maluje, jak już iluś ich pomalowało, no to wchodzi w rękę powiedzmy schemat. Tak, już nie muszę myśleć jaka to była farbka teraz używana, tylko po prostu się jedzie do przodu. No i w gruncie rzeczy to tyle też. No, nie jest 140 40 dronek, ale też dosyć <grym> produktywny był ten styczeń i luty. W sumie 13 piechociarzy, jeśli dobrze liczę, rajno i motor. Tak, tak Całkiem dobrze i mam nadzieję, że do następnego podcastu uda mi się co najmniej tyle samo. Jak wspomniałeś jeszcze te moje drogi, to tak pomyślałem, że to ja na nazywać się manufaktorem, bo to jak, jak fabryka była. Trochę po tak. prostu Li, brałem drogę i dobra, robiłem tylko tak, że namaczałem pędzelek, przykładałem na krawędzi i obkręcałem podstawkę i się samo robiło. Już stwierdziłem, że tam przy 10 stwierdziłem, że już nie ma sensu robić to tak super mega dokładnie, po prostu poprawi się kiedyś albo... Ale wyglądamy mi tak, tak spokojnie. Także sporo żeśmy porobili, mi się wydaje. No mnie pracę niestety miałem dokończyć i spawny i raptory, ale przez to, że się po prostu przeprowadzam i musiałem... W połowie miesiąca, tak, no, nie, z dwa tygodnie temu już prawie wszystko mam w pudełkach, od, siedzę na pudłach. Jasne, ale będziesz, nie, nie Więc skamować. wszystko się, wiesz, wszystko mi się obsunęło. Nie, bo miałem, wiesz, dobrze sobie wyznaczać jakiś cel, nie, że na przykład do końca miesiąca skończysz jakiś, skończysz jakiś tam oddział, żeby mieć po prostu motywację, ale niestety, no, życie po prostu, tak, przeprowadzka, i tak dalej. Jeszcze mi się yy, rzeczy związane tam z, z papierologią mhm. o tydzień opóźniły z przyczyn różnych i, i wszystko mam od dwóch tygodni leży w pudłach i nie chcę tego po prostu wyciągać. Nie, no, bo... jasne, jasne. Ja, lubię, ja lubię bardzo na spokojnie malować, że wiem, że nic na mną nie wisi, nie muszę tak nikogo czekać. W nowym miejscu będziesz miał jakąś kogoś... Warsztat. robisz? A masz póki z żoną nie będziemy mieli juniora, to sobie po prostu... tak. Ja już, tak nie, z przyszłą żoną już prowadziłem taką rozmowę na ten temat, na temat warsztaci, w którym w tym momencie właśnie siedzimy. <śmiech> Możesz użyć takiego argumentu, że dziecko dopóki nie ma tam kilka lat co najmniej, mm -hmm. to i tak śpi z rodzicami. Więc nie to nie ma jest argument, poczetie, który ja osobiście mogę zniwelować, bo po prostu bo nie, nie śpię. No faustę. ok, no jak zainwestujesz sobie w elektronikę, że masz kurwa monitoring na dzieci, ok, można, jasne, spoko, tak? Można. Można, ale no, jak masz duży dom? Po prostu deal z małżonką jest taki, że ona robi wystrój całego mieszkania, ja się w to nie, w, nie wcinam, natomiast jeden pokój po prostu hapsnąłem ja i, i, jest w, i po prostu robię go po swojemu. tak I Dla bezpieczeństwa to Ci mogę podpowiedzieć tylko tyle, co, coś co ja miałem zrobione w, jak mieszkałem w Anglii, to może być też pomysł dla Was, jak szukacie miejsca, gdzie możecie sobie zorganizować miejsce na, do malowania, to jeżeli masz jakąś starą szafę, której nie używasz, znaczy, albo na przykład tak jak tam mycie, budować sobie to mm. zabudowaną szafę, mm. to po prostu zrobić, widziałem na internecie, że ludzie, czy ja miałem taki po prostu otwierana szafa, czy przesuwane drzwi, które mm. masz po prostu opuszczane biurko, podstawiane nogi A. i masz tam wszystko, i w momencie, kiedy już nie chcesz nic robić, tylko oczyszczasz czy blat. Idzie on do góry i, i zamykasz drzwi, które możesz mieć jakąś tam zasapkę, żeby dziecko nie mogło otworzyć, jest super bezpieczne dla dzieciaka mm -hmm. a, i, i, i, nie, i nie kuje w oczy, bo szczególnie jak ja tam miałem, mieszkając w UK miałem dwa pokoje, to jak, jak chciałem coś robić, to musiałem otworzyć szafę, wyciągać pudła, położyć sobie blat, mm -hmm. malować, no jak się zamknąć, posprzątać, tylko dwa ruchy i wszystko schowane, mm -hmm. nie? Także to jest bardzo fajna opcja. Nie ktoś nie ma miejsca, a jednak ma trochę miejsca w szafie, powiedzmy, mm. żeby, żeby to zrobić. także. No Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wszystko. <grym> go... Poza warsztatami chciałem jeszcze wspomnieć o, o, o tym, że w sumie żeśmy zorganizowali u mnie pierwsze takie zjazd kill teamowy, tak, bo, bo zwaliśmy o warsztatach, ale też jeszcze chciałem wspomnieć coś, o czym, o czym graliśmy. I, i, i, I co graliśmy. I to było po podcaście już, jak żeśmy nagrali. Nie? To nie było. Po, tak. po podcaście. Więc chciałem trochę opowiedzieć, co żeśmy zrobili. Zrobiliśmy tak, że... Zebraliśmy w sumie 7 osób, które przyjechały do mnie do domu, zorganizowaliśmy 3 stały w sumie już zapełnione terenami i żeśmy sobie wszyscy tutaj zgromadzeni pograli z trzema naszymi kolegami. Eee, Panowie, jak wrażenia po, po, po takich rozgrywkach killteamowych, bo e, fajnie było moim zdaniem. E, cały dzień intensywnej gry, jedzenia pizzy i później tam siedzenia, picia alkoholu. Dnia, dnia, o życiu i świecie. O życiu i świecie. Było fajnie i teraz realizujemy już na początku marca drugi taki, drugi taki zjazd, po dwóch miesiącach prawie. E, to co Michał wspomniał, że jest Battle Report z Kill nie ma ba Battle Reportu, bo jest tylko... E, tam znaczy nie, no, taka no, zajawka. Podsumowanie. Opis, tak? tak, zajawka, które jest tam zdjęcie panoramiczne, które można sobie obejrzeć niby w 360. E, na, na, no ale na wspomniałeś tam, kto mniej więcej czym tak, grał. Tak, tak, tak. Poprawię cię, że nie grałem Chosenami, grałem Raptorami. Tak, mi się później pomylił. Tak, tak, tak, grałem tak, tak. Raptorami. A, znaczy, wracając do Kiltima, ma fajny format, yy, zupełnie inny niż, niż granie w, w taką standardową czterdziestkę, nawet na małe punkty, na 500 mhm. punktów, bo, bo każdy model się liczy jako osobny unit, a więc trzeba to troszeczkę inaczej ugryźć i, i tak naprawdę to chyba każdy z nas trochę metodą prób i błędów składa sobie te rozpiski, bo, bo coś, co wydaje się całkiem dobre na papierze, okazuje się fatalne w tym i Osobiście stwierdzam, że armię, y, jakby dwa rodzaje armii, dwa byldy się sprawdzają. Albo po prostu trzeba mieć dużo strzelających jednostek, gdzie można się po prostu pokampować. Zależy też od misji, pokampować. Albo tak jak kolega, y, kolega Robert, y, który przyniósł na 200 punktów chyba, nie wiem, 30 modeli tyranidów czy coś takiego. 30 kątów miał. No i, i trzech warriorów. I po prostu potrafił, gdzie na przykład ja miałem tych modeli chyba 8 czy 9, potrafił zesformować tak, no, ze, tak. ze mną wygrał 17-0 tylko dlatego, że miał misję, gdzie musi przebiec ze swojej krawędzi na, na moją i po prostu biegł w moją stronę i ja moim nie dałem rady po prostu wystrzelać, wystrzelać Przebieg no. do mnie w piątej i powiedziałem, dobra, ile tam tych modeli masz nie? W, w zasięgu tam 24 cali, dobra ale to jak... zaliczamy, to ale dlatego to... też wyglądował na drugim miejscu ale grał, grał też z Witkiem, gdzie trzeba było zająć ten budynek na środku No to, na... Też. to też wrzucił tam chyba z 15 modeli Witek wystrzelał ile się dało, no ale jak ty miałeś w tym Deadwatchu i chyba 5, Kolesi. pięciu no to, się, to się nie, nie pało tego, chociaż, chociaż taktycznie, taktycznie Witkowi szło, szło po prostu lepiej, tak, bo yy, Czy Robert... Wygrał, Robert... miał jeszcze dwie tury, bo bym mu zdjął Warriorów, a reszta by uciekła albo by się zjadła, ale no nie miałem, Skączyło się yy... na piątej. I on miał w budynku jakieś 18 gątów, a ja miałem Rino i pięciu weteranów. K kolega Robert, <laughs> kolega Robert, jest, kolega Robert jest, jest świeżym graczem, ale chyba zaczyna już widzieć, jak, o co chodzi w tyralidach, tak, że po prostu masą ciał, ale tak samo zmiatasz wszystko. Go. Na Wandiforchanie są porady jak złożyć listę gwardii do kill teama. i punkt pierwszy, przynieść więcej ciał niż przeciwnik ma amunicji, to jest, mniej więcej o to chodzi. Tak, tak no bo jak ja mam pięciu Marins, nawet jeśli bym co turę zawdiał dwóch gontu na, na rapidzie, bo więcej nie mogłem, to nawet jeśli Storm Bolter, to, no to jest sześciu, co turę w ogóle jak nic nie występuje Ale też, tak? też się no. zastanawiałem, czy na przykład nie zrobić sobie listy, gdzie 200 punktów, 40 kultystów. Czy po prostu nie przyjdzie. To jest właśnie chciałem to powiedzieć. To, można, ale jeszcze, jeszcze fajny wałek jest w kilkimie taki, że gra się na normalnych zasadach 40. Więc jeżeli strzelisz w oddział i go zabijesz, to nie możesz szarżować innego oddziału, bo możesz tak, tylko szarżować oddział, tak, który tak. strzelałeś. Co powoduje, że nawet, żebyś nie miał niesamowicie fajną do walki wręcz oddział, to i tak zabijesz jednego gościa, jeśli tylko jednego złapiesz. Albo tylko jednego zabijesz. Nie ma opcji, chyba, że tak strzelasz samymi plackami. Tak samo jak ile ma... jest takich jednostek, które, które sklewiamy się. jeszcze specjalistę wziąć, który ma. Coś jak Trump w Medziku, że przechodzą, jeżeli ma trzy strzały, to kolejne mogą przechodzić Tak, Tak, ruch. właśnie o tym. No, o tym właśnie ma, chciałem tak. powiedzieć, że nawet jak masz, nie wiem, Assault kanon, który wali tam cztery strzały, to, właduj, to walisz w jednego gościa, nawet jak hmm. go pierwszym zabijesz i reszta wejdzie, no to powiedzmy, że dziurawisz dalej to samo ciało, tak? Co jest, tak jak jeszcze raz w, w, przypomnę, w, w Kilzonie i w Kiltimie przez Harold ruin to jest zmienione, że tam jeżeli masz inny model w odległości, iluś tam mhm. cali od tego, do którego to, to możesz po prostu przejść serium. Czyli tak jakbyś po prostu wziął taki asfaltkorn po prostu z lewej do prawej. Mhm. I każdy dostaje wunda, ale muszą być taki chain musisz już zrobić. Wierze, jak tak robisz w prawdziwym życiu? Ja <śmiech> to nie trafiasz? <śmiech> <śmiech> Predatora nie oglądałeś? Po zginęło. Nie dostarwiesz Także... no strzelanie do liści, to co innego nie strzelanie do miasta. Ale zobaczcie, ty tych zabił. <śmiech> w każdym czasie... Y Kiltim format bardzo fajny, szczególnie właśnie jeśli chodzi o początkujące gracze, i tak jak mieliśmy tak wspomnieć o, o, o Robercie Gładim, um, rozmawiałem z nim jeszcze w, no, poza no, w ogóle naszymi spotkaniami, że um, zaczęli grać sobie ze swoimi znajomymi, których tam ma, i mówi, że po prostu jeszcze dopracował tą rozpiskę i że po prostu, no jest fajnie, że, że ten format się sprawdza na takie rozgrywanie różnych księżyców. No, zwłaszcza, zwłaszcza jak wiesz, zaczynasz dopiero, zaczynasz dopiero przygody z Warhammerem i masz mhm. wiesz, kupiłeś sobie jakiegoś Forsa i zdążyłeś złożyć przykładowo 10 modeli nawet i z tego trzy tak pomalować, musia. tak? Reszta jest jeszcze niezłożona, a już chciałbyś zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, więc można spokojnie To jest spokojnie bardzo fajna opcja do zobaczenia się, ile muszę rzucić, jeśli ty masz tyle pancerza, jeśli ja mam tyle tafnesu, ile siły. Mm -hmm. I tutaj możesz po prostu sobie to obcykać, bo tego naprawdę się dzieje dużo. I jak działają zasady, niektóre tak. specjalne. Dokładnie, dokładnie. Także polecamy. Z następnego na następny kilkimowy wieczór, dzień mamy zapisanych 8 osób. Co też jest bardzo fajne, że mając trzy stoły nikt się nie nudzi, bo te tylko osoby ekstra. Na poprzedniej po prostu siedziały, biegały i rozmawiały, ponieważ cały czas się dzieje, a gry są na tyle krótkie, że... Ale prost... dobrze jest odpocząć, bo jednak jak gr graliśmy cały Boży dzień wtedy, nie? Graliśmy tak. Dla mnie trzeci do ja z... północy żeśmy grali. Ja to... 3-4 gry i to jest dla mnie... I trzeba sobie gdzieś odpocząć, po dwóch grach trzeba to jest sobie zrobić odpoczynek. No. Dwie ekstra osoby i zawsze dwie osoby mogą sobie odpoczywać. i pogadać sobie o czym, porzeć ci Dokładnie. Ktoś musi polewać. <laughs> Więc z tego już porobię trochę więcej zdjęć. Może jakiś filmik zrobimy. Natomiast będzie to też wieczór anglojęzyczny, ponieważ będzie najprawdopodobniej będą dwie lub trzy osoby, które mówią po angielsku tylko i wyłącznie. Więc... Dla no tymi... nie, tylko i wyłącznie, bo jeszcze swoje ojczyste języki znają. Nie, nie, no ale będzie Józef, będzie Roberto e, i ktoś jeszcze mi się wydaje. No i tak, tak i... ale z Węgier nie mówi tylko i wyłączę. Hiszpan <grym> raczej. <grym> raczej też nie mówi tylko i wyłączę. No, to tak, tak. w tej sytuacji mało nam pomaga, nie? bo węgierski... No jest nietypowy nie język. No to, no to jedyne to to jedyne nie z tego, nawet... co znam, to, to Kichipok, jest... ale nikt na kronami nie, nie gra jest... w to, to nie jest indoeuropejski nawet, nie, mówiąc rodzinę grafijskich to leży, ja. więc wiesz. Dobra, podsumowując, kiltimy <ślappie> były fajne, będziemy się spotykać, no myślę, że na pewno jeszcze nie raz. To tyle, jeśli chodzi o wieści z naszych warsztatów i naszych stołów. Może zmienimy, po prostu formułę, że to będą wieści z warsztatów i stołów. Tyle w tym dziale w następnym mówimy sobie nowości, White Dwarf, nowe modele. Słyszymy się za chwilę. Teraz sobie omówimy co nowego wyszło od firmy Games Workshop. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od White Dwarfa, numer lutowy. Numer jest poświęcony głównie Eldarom w dużej mierze z racji tego, My. że wyszedł drugi tom Gathering Storm ee, o Eldarach, o nowej frakcji Eldarów. De facto Inari to się nazywa. Inari, tak, to, się nazywa. Tak, Inari, to jest fabularna otoczka wydaje mi się do tego, żeby można było wszystkie frakcje Eldarskie połączyć w jedno, czyli Exodites, czyli Craftworld Eldar, czyli Dark Eldar, bo na tych listach będziesz mógł brać wszystkich tak naprawdę. Pod warunkiem, że oni flafowo wyznają Inead, boginię tak tak? śmierci. Nie jest nigdzie powiedziane, czy na razie... Zrobiłem ten błąd, tym razem przy Gathering Storm 2, że nie przeczytałem najpierw sobie skrótu, który gdzieś tam na... Bo ja kreisów... Tak, tak, ale nie, nie czytałem i zacząłem czytać w Gathering Storm, na co nie miałem zbyt dużo czasu. Ale do momentu, do którego przeczytałem, nie jest nigdzie napisane, że Eldarzy i Dark Eldarzy przestają istnieć czy cokolwiek. To nie, jest absolutnie jakby... nie. To jest tak jakby trzecia frakcja, to jest tak. Tak jakby sekta w sekcie, tak? tak po prostu, Tak, tak. tak. Że mamy teraz in Inari, którzy wierzą w odrodzenie Inet i, i tak dalej. Ja Miałem pytanko do was, bo jednego ja nie czytałem, ale przecież ten Kain też chyba był Bogiem Śmierci. Tak, tak, w jest znaczy, że... w wojnie, wojnie a to tak? jest Boginia Śmierci. Tak, okay. Dlatego też ginące y, Eldarzy, w... oni wierzyli, że jak giną to, jak giną, to mogą odrodzić się... Z... To znaczy się... obowiązujący jakby mit wśród Eldarów był ponoć taki, że jak wszyscy Eldarzy wyginą, co do jednego w całej to galaktyce, urodzi. to ona się urodzi. I zaprowadzi porządek, ubije slanesza, i tak dalej. Ale y, ci Innari wierzą w to, że nie muszą wszyscy zginąć. Tak, już tak. wystarczy. Że tak, że już wystarczy albo jeszcze troszkę. A to jeszcze na rzecz tylko za, jeszcze: y, to jest ta bogini, którą budzą, budzi Eld, Eldrat w w tym dodatku wcześniejszym, co był z Death Watchem, bo on tam właśnie, oni on tam próbują obudzić Tak, on, on Być może, on, że już jakąś zajawkę on, w tak, tak, tak, tak. To, to może, coś, może być na rzeczy, bo jest napisane, że on próbuje na jakiejś planecie, jest bardzo pokrótce to opisane, że on próbuje obudzić i Death Watch mu przerywa. No właśnie, to tak. I teraz ale on, on na pewno idzie po prostu w takim na, razie. Tak. I to właśnie możliwe, żeby Flaw stamtąd. To mm -hmm. no ta, tak. ta, ta historia była całkiem fajna właśnie, że Eldrad próbował obudzić jakiegoś Boga, mm -hmm. no ale pojawili się chłopcy w czarnych Trojach i... To jest właśnie to. Bo teraz to jest właśnie że on teraz Osie. Że oni no on tak. ją teraz biorą na planetę, na jakiś księżyc, które mają dużo um, energii psionicznej i tam nagle kup, im się coś udaje, nie? Słuchajcie, w tym streszczeniu, yy, Karol, jak do tego dojdziesz, to pewnie fajniej to będzie, bo to będzie w pełnej wersji, tak? Ale jest walka między Inari a Thousand Sanami, to jest to dowodzonymi przez Arimana. Mhm. I chyba Magnus też tam bierze udział. W każdym razie, yy, w czasie tej walki, już nie pamiętam, czy ta Inet, czy, czy ktoś inny, w każdym razie ktoś bardzo silny psyker yy, wystawia rączkę w stronę oddziału rubrykae, czyli Thousand mm -hmm. Sun'ów z piochem w środku w zbroi i mm -hmm. y, jakby w obrębie tego jednego unitu cofa czas. Mm -hmm. I oni nagle, ich zbroje stają się czerwone, przedherezyjne, w środku stają się żywymi marinesami rozglądają się oszołomieni, widzą Arimana i Azek, is that you? A ten, ten łzy mu za oczu lecą, że Jezu, on 10 tysięcy lat próbuje cofnąć Próbuj tego Rubika. No, Promi prób... Ta, No tak. No. <laughs> próbuje cofnąć czar, czar, który spieprzył. A przyszła jakaś ildarka zrobiła i on, O kurczę, muszę za nimi lecieć. Oni gdzieś tam znikają w warpie, on leci za nimi. Wiesz, to jest to się to bitwę, to łatwo można wypo, wiesz, wytłumaczyć, bo on ma mastery level 4, a ona ma w zasadach mastery level 1 albo 2, więc wiadomo, że <laughs> jest silniejsza. Każdemu wejdzie krytyk kiedyś, tak? tak ale to, to jak, jak się zwał ten mistrz, mistrz kung fu, z, tego, tam z jakiegoś karate, z kida, jak on się nazywał? Mistrz Miyagi. Miyagi, właśnie, miał ja ja ciało z głowy. <laughs> Bo nieważne, ile u, ćwiczysz uderzeń, czy, czy, jak, jak, jak to w przysłowie szło, że, że ten, kto ćwiczy tysiąc uderzeń, jest słabszy od tego, który ćwiczy jedno uderzenie tysiąc razy, tak? Coś takiego jest, jakieś takie przysłowie. No, że jakość, a nie ilość. Tak, tak, się tak. No, Więc ona może ćwiczyła ten jeden czas, żeby przy się, kiedyś pójdę do Magnusa i zrobił... Zabierz... I to takie... Ty, ale to jest dobre, bo wchodzisz, nie wiem, na przykład otwierasz lodówkę z spleśniałe żarcie, robisz i jest świeżutkie. Ty to no, kurde. Sądzę, że ona ma większe problemy niż z serka na w tym, który jest spleśniałe jakby od początku. Kitron. troll. Tak, no <grymne> znaczy, ja będę Chcesz pleśniowy? Odpośrednio... Proszę. Odpowiednio dużo cofnęła, to by się krowa pojawiła. <grymne> Albo kura! 12 kur! O, chyba żeśmy odbiegli tak. trochę od tematu. Dobra, wraca jest dobra. Dobra, umówmy sobie może modele. Modele, bo wyszedł... Skoro mamy nowy Gathering, sorry, to mamy nowy Triumvirat. Tak jest. Jest to Triumvirat Eldarski tym razem. Niespodzianka. Tak jak chłopaki wspominali... W wywiadzie z designerami tego, tych modeli. Tak, tak, tak. To Ja może opowiem, bo, bo tak, ja to wspomniałem. Tak, tak, tak. Jest wywiad na Warhammer TV, który możecie sobie obejrzeć z Jessem Goodwinem, który stworzył te figurki i Neilem Langdonem chyba? Tutaj jest wspomniany Neil Langdon, który. Jess Goodwin i Neil po prostu oni zrobili te figurki. I co mnie że tak powiem zdenerwowało trochę, bo zawsze mi się wydawało, że modele, kampanii, które są tworzone, są tworzone bardziej. Jest, jest historia, którą muszą opisać i ile mają tam, powiedzmy, wyznaczone etapy, kroki, przez które, które muszą przejść i ewentualnie wypełniają to jakimiś tam historyjkami, a nie w drugą stronę, że o, zróbmy jakieś figurki fajne, jak zrobicie fajne figurki, to dopiszemy im całą historię. A tutaj oni ewidentnie, no chyba, że trollowali i po prostu nie chcieli zdradzać sposobu działania Games Workshopu. powiedzieli, że no, dostaliśmy... Zadanie stworzenia trzech figurek do trójum wiratu eldarskiego, bo teraz będziemy robić eldarów, no i zastanowiliśmy, których z bohaterów zrobić. No nie chcieliśmy zrobić trzech kobiet, nie chcieliśmy robić trzech facetów, więc stwierdziliśmy, że zrobimy jedną kobitkę, którą mamy tą... Księżniczkę Amidale? Ivrein, y... tak? Yv -y. Emisariuszkę Inet. Y... Zrobimy jednego faceta, czyli tego wizarkę, czyli mistrza Inet, no i zrobimy coś, co nie nie jako facet... Mistrzami Inet? Mis... Oj, wchodzimy w slanesza Mistrza Slanesz lubi, jak od niego wchodzisz Nie wiesz O matko Mistrz med. Dobrze Następnym razem będę godzinę gadał z korkiem w zębach żeby, Żebyś czasem się nie przesłyszał Ej, Dobrze, gimna? że w zębach Oj, zrobiło się ślisko Uff, całe szczęście. Nie, nasu... nie trzeba zagryzać poduszki. Dobrze. Cii. Panowie, musimy wrócić do tematu. Więc że zrobią mi jeden model kobiety, jeden model faceta i jeden model. Androgeniczny. Androgeniczny, taki, który nie jest niczym, tak? No, ma, niby ma jedną piersię, ale nie wiadomo, czy to facet, czy to kobieta. I to mnie troszeczkę zdenerwowało pod tym względem, że dopiero potem jest robiona cała historia. Potem, dopiero potem Jess Godwin spisał całą historię i, i, i zaczęli projektować te modele. A nie w drugą stronę. Zawsze mi się wydawało, że to w drugą stronę powinno być. Że mamy flaw, mamy historię, teraz z tej historii bierzemy trzy, trzy postaci, które chcemy przedstawić, reprezentować figurkami i w ten sposób działa. To mnie troszeczkę tak zdenerwowało, w sensie nie, rozczarowało, może nie zdenerwowało, bo to ogólnie to leje na to, jak to robią, że są modele fajne. nie? E no, także tyle. Mój rant, koniec. Okay. A jak oceniacie w ogóle wygląd tych modeli, tak? Bo no, nie oszukujmy się, że tutaj ważna jest estetyka. Jak dowiedzieliście się z ostatniego podcastu, nikt tutaj chyba jakoś specjalnie nie przypada za Eldarami. Jedyne co powiem, to podoba mi się Wizarcha. Ten. jest fajny, on mi przypomina tych inkubów dark eldarowych, których modele mi się. Jako jedne z niewielu eldarowych czy dark eldarowych modeli naprawdę mi się podobają. A nie podoba mi się ten taki lekko demoniczny gościu, który jest owinięty w ozdoby choinkowe. Incarne, tak? Incarne. I księżniczka Midala też mi się nie podoba ze względu na tą y, koronę dziwną. Podejrzewam, że to będzie upierdliwy model po prostu do transportowania przede wszystkim. I jakbym ją dorwał w swoje ręce, to bym jej po prostu zgolił tą koronę i tą kitkę jej przykleił bezpośrednio. Do ja to zrobił po prostu. Łysa by fajnie wyglądały. Faj no, być może też. Y a i w Witek psiaczył na yy, koty. że znaczy, ja nie wiem, ja o co chodzi, bo tego nie czytałem, tylko what the fuck, nie? Co to jest? Znaczy że ona ma kota Jeżeli to, Liman nie... Raz może mieć psy, no to, to może mieć To jest jej koty, familiar, który tam jest... Stary, ale Liman Raz ma psy wielkości czołgu, kurwa. To jest to, to, 20 to nowe bestie, które rozszarpują człowieka w genioka To jest jakaś taka kicia, człowiek. Nie, nie, nie wiem, jest, jest, ale... mruczyłś, to jest, ale mruczuś. Się... Ale wiesz co, to ma taki, to ma taki trochę, yy, wiesz, jakby trosze, trochę jakby... Królowa Kleopatra, taki lekko... dalej, jakbym był Marinesem, to celowałbym w kota, kurwa. Ona zaczęłaby płakać i... Nie, no, Zabij kota. Jeśli wróciak, nie! Jeśli mówimy o modelach już... znowu odbiegamy troszeczkę, to... E, mi się podobają te modele nawet. E, o, o dziwo. Yvrain e, jest całkiem fajna. No, Inkan... Jest okej. Okay. Się... Bardziej fantasiakowa, niż czterdziestkowa, tak naprawdę. nie? Ona? Tak? Nie. I... Inkarn. Inkarn bardziej fantazyjkowy jest, tak. Ale Dlatego, że oni tutaj znowu, z tego co widziałem w tym wywiadzie, w, no, w tej rozmowie z Jessem i, i tym Nilem, e, chcieli zrobić, właśnie reprezent reprezentować, właśnie tę moce, energię, magię, która w krąży. Jak widzicie, tam można podobnie już powiedzieć, że z tych elementów, które tam są rozsypane, jakiegoś tam posadzki, można, można by złożyć tą posadzkę, tak, którą tam rozwaliło, no bo to oni, tak, że on wychodzi z ziemi w ogóle pitupitu. pitu. pitu no. Kwestia gustu moim zdaniem. Jak ktoś lubi Eldar, to na pewno mi się te modele spodobają, jak ktoś nie 100%. lubi. to. lubi to 100%. Znaczy tak, jak władze, ktoś nie lubi, to mi się nie spodobają. No. Dla mnie to są nie na tej stronie White Dwarfa, ale kupić bym sobie ich nie kupił. No. No może tak. wizerka wygląda fajnie, z innych powodów niż. wizerka rysowi. wygląda klasycznie, tak? Ja, tak. Eldar nie zmiecza. Mm. Okay. Sądzę, że jakby troszeczkę go porozciągasz mu łapki na, trochę do tyłu, to byłby taki, wiecie, storedycyjne, bo ma trochę nogi w lewo, tutaj ten korpus jest odwrócony w prawo, ale jakby tak. Taką tak jakby... ma pozę. Tak, A bardzo fajnie taki no, żołnierz, tak? Znaczy rycerz, tak? No po prostu. Ma to swój urok, ale, ale jakoś, jako człowiek, który nie lubi Eldarów za bardzo a szczególnie gra przeciwko nim, to tak średnio. No, no dobrze, to przechodząc dalej, y, następny model, który wyszedł. Oh, tak, tak. I tu jest, tu jest taka ciekawostka z tym modelem. Y, to jest Lord of Change, którego można też złożyć jako Kairosa, Fateweavera. Model do Fantaziaka i do 40 tak naprawdę, mm. bo demony można tu i tu używać. Y, ciekawostka z tym modelem jest taka, że ostatnio przyzwyczailiśmy się do tego, że Games Workshop Albo sam wypuszcza przecieki dużo wcześniej, albo Jest. pojawiają się przecieki w internecie, a Games Workshop na to reaguje za pomocą Warhammer TV albo Warhammer Community. Natomiast o tym <coughs> Fateweaverze, z tego co wiem, nigdzie nie było plotek. Że po ja prostu prosty, tydzień, tydzień przed y, release'em pojawiło się, że o, wypuszczamy Lord of Change, i, i był tak. Także tak troszkę się przemknął model jest, no. Co jeszcze bardziej udowadnia, że Games Workshop w dzisiejszych czasach kontroluje plotki w 100%. Te zdjęcia Primarchów na pewno nie były przypadkiem. Primarchy, jednak. Ale jest jeszcze dobrze do tego, ale to co ja wygrzebałem kiedyś w internecie, czego nie mogę znaleźć, że. Nie wiem czy to jest samoróbka, czy to jest po prostu model in the making, ale taki dosyć duży i nieźle wyglądający model, malutkie zdjęcia Mortariona jako mm -hmm. Demon Prince'a i nie wiadomo do końca czy to jest po prostu model, który jest dopiero budowany, tak jak World czasem pokazuje, takie na przykład Liman Rasa były takie na surowe zajawki. zajawki. Czy to jest wyciek taki, czy po prostu ktoś, jakiś modelarz sobie wziął model, bo on tam ma kilka części wspólnych, na przykład kosem ma identyczną jak Mortarion w 30. Mm -hmm. czy to jest po prostu jakiś kitbash bardzo fajnie zrobiony? No Zobaczymy, pociąga po po się zobaczymy? za parę miesięcy, no. tygodni. No tak, czyli Lord of, Lord of Change. Change ponownie model robi kolosalne wrażenie, bardzo ładnie jest pomalowany Tutaj, w, w tak. White Dwarfie. <coughs> Ale też nie kupiłbym go sobie, no bo to raczej wytrzymałoby Jeśli mogę jeszcze zwierzać. powiedzieć coś yy, o samym modelu, to rozmawiamy z Fleą, naszą tutaj lokalną malarką, yy, ona złożyła już chyba jeden albo dwa takie modele i ma jeszcze kolejne w zamówieniach. Yy, powiedziała, że jedna bardzo interesująca rzecz jest to, to że można go na, złożyć zupełnie na dwa różne sposoby, ale nie chodzi mi tutaj o głowy, że można głowy zamienić, tylko że na przykład można skrzydła inaczej w ogóle ułożyć, że one mogą być tak, jak tutaj mam na pierwszym, na stronie ósmej White że one są tak do góry, ale można też je zrobić bardziej na boki. I do tego e, Games Workshop dorzucił w wyprasce różne elementy pleców, że na przykład jak ustawisz je tak, to te elementy pleców, e, także mięśnie, wszystko się mm. ładnie zgrywa. Także moim zdaniem jest to rewelacja, bo takie mm. duże modele, rzadko kiedy, są pozowalne w jakikolwiek mm. sposób. Ma tak. dużo opcji broni chyba, nie? jeszcze e, A tego tak. to nie wiem. No i nastawiono że... opcji jednej głowy i dwóch głów. Tak tak, tak, tak, tak. Ale tak. nie, to na nawet na głowy to są rzeczy, które możesz się spodziewać o takim u nie? Ale. U Magnusa boje 7 różnych głów. To tak, Magnus, tak. Magnus ma nie, 7 nie, ale ma ze 3 czy 4 twarze. Ma to taką, że ma jedno oko takie, jakby zbliżnione, ma to takie, że ma oko na środku głowy i ma w takim, jakby. Wygląda trochę to jak z Sanguinary Guard, że ma taką, jakby. Coś jak maskę pośmiertną, taką Maska metalową. Także taka tak, ma 3 czy 4 no. opcje głowy. Natomiast w Kairosie widziałem, że jak go składasz jako takiego generikowego Lord of Change to też ma chyba, to, tej pojedynczej głowy ma, nie wiem, dwie, dwie czy trzy opcje tego dzioba jakby, że jest taki jakby opancerzony, albo taki goły, I, no i plus ten, ta opcja na dwie głowy, ta, no tak, no to ta szyja się rozrasta tak. na, na dwie części, tak? To już fight weaver, no. no dobrze, idąc dalej mamy też dalsze modele do cincha fantasiakowego, czyli sigmarowego właściwie. The natomiast... Changeling y, Blue and Brimstone Horrors Cangors No Ale to no też do tak... spokojnie do 40. tak. natomiast Cangory to gdzieś wyczytałem, że to są bismeni, po prostu <coughs> z fantaziaka. Hmm. Czinsowi bismeni. Tak. Być może tak jest, może, to, możesz to, się to, w 40 nie, używać, nie, nie ale... Nie wiem, czy 40 tutaj? ma swoją wersję, tak? Z bolt pistolami o, i... Ale tutaj. To, o, tutaj... Stary, kupujesz tą samą, kupujesz tą samą, dostajesz jakby w pudełku, masz wypraskę fantasiekową, tylko że masz jeszcze dodatkowy... Dodatkową taką małą wypraskę, gdzie zamiast tych fantasiekowych broni, masz po prostu rączki z bolt pistolami, z chainswordami. Ty tutaj to jest, na jest napisane. Różnica? Wiesz, na stronie 11 jest napisane, though they may be brighter and more ambitious than other beastmen. Sungors hmm. are nevertheless still violent and aggressive bla, bla, bla. No bla. Okay. Także tu, tu właśnie nie wiedziałem skąd to wziąłem, już na razie. Znaczy do, nie wiem jak do demonów, ale do Chaos Space Marines uważam, że to jest jednostka, która się nie będzie pojawiała często na stole, bo tak, kurdyści są, są po prostu, robią to samo za mniejszą ilość punktów. Po prostu. E, kolejną rzeczą, która wyszła, to był Gangs of Comora, taka kolejna planszówka zrobiona przez e, Games Workshop, e, która ma promować grę, ale tak naprawdę jest to tańszy, tańszy sposób na zdobycie kilku modeli. No cóż, mamy w klimacie właśnie walk w eldarskich, darkeldarskich i tak dalej, ich świata. Mamy wyścigi na tych jetbikach czy deskach, czy jak oni to tam nazywają? Na jednym i drugim. Na jednym i drugim, tak. No ale to są... Ktoś mnie poprawił, że to są wszystko darkeldarzy. No, tak, bo to są. Do... To są wszystko darkeldarzy. W... Komorak Zasugerowałem dark się, dark się dark. dwoma kolorami i gdzieś tam na YouTubie powiedziałem, że eldarzy i darkeldarzy. No, interancja. Hmm. No. Hmm. No, to są riverzy, a ci drudzy się nazywają... Już heliony. heliony. O, tak, tak, tak. Heliony są na deskach, bo... riverzy są na tych... Modach. I nawet jeśli chodzi o Cena no, cenę y, Games Workshopu 175 zł za 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 modeli. Moim zdaniem jest to całkiem niezły deal. Jeśli ktoś zbiera Eldarów może sobie no, podnieść. Niezwy, takie ale... terenie, właśnie, właśnie, to, no właśnie tekturowe Właśnie, o no, tym chciałem powiedzieć, to. że szczerze mówiąc y, bardzo ta gra by zyskała w moich oczach, gdyby te wieże, które trzeba omijać, o które podejrzewa można się rozbić w trakcie gry i tak dalej, gdyby... No, Powiedzmy sobie szczerze, Games Workshop biedy nie klepie i stać ich na to, żeby zrobić formy i zrobić po prostu budyneczki tak, yy, ja w sobie... stylu eldarskim. No, co, ja nie nie sobie... byłby to duży problem, a na pewno, na pewno w moim prywatnym odczuciu by to poprawiło odbiór gry, yy, bo zawsze kolejny element, który na przykład można na stuły, tak, można zrobić stół w klimatach. Komorach. No z tą tekturką no, no, dużo nie zrobisz. Tak? Ale pamiętajmy, tak? Michał, że. Że trzeba koszty ciąć. Nie, nie, nie na... o to mi chodzi nawet, nie o to mi chodzi. Że te gry, te wszystkie los i te wszystkie inne Def-Watch, Def-Kiltimy, czy jakiekolwiek inne. No, Kiltimy akurat to trochę inna rzecz. Ale na przykład właśnie Betrayal of Calf i Burning Prospero to jest wszystko tak, jak masz modele zastępcze do 40 na Kickstarterach do których jest jakiś tam system zrobiony, żeby można było tak, no wklepać, żeby można wkręcić planszówkowców w figurkach. Nie, w ogóle nie, moim zdaniem to jest zupełnie inaczej. Sorry, no to jest duży rynek, może nie w Polsce, ale w Stanach tak jest, że większość ludzi gra w planszówki i trzeba ich zachęcać, żeby z tych planszówek tak stopniowo sobie przechodzili okay, w tej ja tu widzę troszeczkę inaczej, zgadzam się z tą, że to może być taki, yy, te, taki, taki... Yy, znaczy działka, wymądrzam, bo... się, wymądrzam się, bo słuchałem ostatnio dużo Tabletop Minus, na kolej zna miejscowy rynek. Tak? Okej, okay, no dobra, więc, więc może tak, że kupujesz zamknięte pudełko, malujesz te modele i grasz, tak? O to chodzi. Nawet a nie później... musisz malować, skleisz już tak. możesz grać, A później A później u, u kolegi, ten... że o kurczę, kolega ma pomalowane, to może ja też pomaluję i tak. A później patrzysz sobie na inne oddziały i tak dalej. Ja, no, widziałem już no, na Ebay, no, no. że na przykład ktoś sprzedawał całą z modelami, i jedyne, co było zrobione, to były y, Betrayal of Calf. Modele były złożone i jedna, jedna armia była przyknięta czerwonym podkładem, World druga była przyknięta niebieskim podkładem. I było widać, że ktoś w Pograli, nał, i to, że się znudził się i sprzedawał to okay. jako po prostu cały zestaw mhm. do tego. Dla mnie, jak ja to widzę, to, to widzę to tak, jak inne firmy, które robią modele zastępcze do 40 czy do, czy do fantaziaka. Tak powstał system Kings of Wars, tego co pamiętam. Że masz, po prostu budowali modele, ale nie mogli ich nazywać jakoś tam elfy, yy, dwarfy i tak dalej. Więc wymyślili system i później jakoś ten system się narodził po prostu, tak? że po prostu... Okazało się, że całkiem niezły. Tak, i się, okazało, że całkiem niezły i nagle się okazuje, że Alessio Kalvatore pisze w ogóle system, yy, bo się tam sobie zaczęli coś tam dubać. no i nazywali to jakoś... Także ten system jest jako tam dodatek po prostu, a tak naprawdę... Ale możliwe, że masz rację, no? że, że, że Atom Smasher ma rację, że tam jest rynek inny i tam chcą ludzie kupić za... Nie wiem, co tam jest, 35, 45 dolarów? No ale nawet u nas to te, te, to są niezłe dealy. No, za, słuchaj, Jak chcesz, zaczynaj sobie armię 30 tak. czy nawet 40 ą kupujesz tego, tego karta podejrzewając za 300 złotych, a nawet jak Ci się poszczęści za 250, dostajesz już taką całką, całkiem sporową armię, tak? Sporą armię dostajesz, tam jest Marinsu 20. Ta, 30, chociaż zwykłych, 5 termosów, jest... 2 HP. To jest cała na tysiąc punktów na pewno. No, to, to znaczy, no nie, nie, nie, nie, nie jakaś super kompetetywna, ale dlaczego już... Nie? 300 Marysów? 300 Marysów, Dreadn? No dobrze, dredn. no w każdym razie, przechodząc dalej, yy, mamy nowe modele i Battletone do Stormcast Eternals, do Sigmara. Nic mi na ja ten temat nie wygrywa. Yy, <laughs> Witek, no ja Witek wiem, czy A jest. To ciekawostka taka. Yy, no, z, to z Stormcastów mamy, to już jest drugi przypadek, yy, modelu Stormcasta, który nie ma hełmu na głowie. A, to jest jakiś siwy typek. Siwy typek. Wcześniejszy, wcześniejszy to był jakiś HQ wydany w blisterze. Oddzielnie, który był Murzynem. Łysym z mm -hmm. mm -hmm. No bo tak naprawdę według flafu tego sigmarowego mm -hmm. to Kaści mogą. Mogą być z każdej rasy tak naprawdę, z krasnoludów, z elfów, Aha. z ludzi ze wszystkich. Po prostu tak, po prostu uuu. przychodzi Sigmar, który wali w nich piorunem czy coś i zamyka ich w tej super zbroi z Sigmarytu. Tak bardzo Sigmar. E, no i <laughs> to tak to naprawdę ta nie, było, nie było do tej pory. <laughs> przynajmniej nie wiem, no może jeżeli ktoś <laughs> czytał książki, te flawowe z coś to to powiedział, ale jakąś nie. To łatwiej mogą mieć elfy na przykład. Czy mogą to być też? guroty, na przykład? Orki? I, a czy one są po, stoje, po stronie Order? Chyba nie bardzo. No nie, ale skoro wami... Są tam... okay. Nie, tak myślałem. Nie, to wiesz, Sygmar pewnie <grym> wybiera, ja wybiera te w... wiesz, wisienki na torcie, no, tych najlepszych, tak, więc tak. pewnie z wrogich frakcji... Ja sobie nie bierze z tych ich. realms, które realms są po stronie Order. Okay, dobra, to teraz tak, tak mi się wydaje. No, no, no, no, tak patrzę, że fajnie by... Wiesz, patrząc na to jak gło, działają gło. bogowie w ogóle w, w świecie warhammerowym, to podejrzewam, że musisz wierzyć w tego konkretnego gościa, żeby on na ciebie oddziaływał w jakiś sposób. Yy, mm -hmm. Już tylko króciutko mówiąc o tych małych gryfach do Sigmara. Yy, szczerze miałbym ochotę jednego takiego gryfa, ale tylko jednego. Psysnąć, yy, dorobić mu skrzydełka gdzieś kupić. w jakiś... to kupić. Po tak. Po yy, za tanio. Yy, dorobić mu skrzydełka, które gdzieś tam mam i pomalować tak jak były gryfy w Heroesach 3. A, A nie sobie będę o to chodzi, no. Ale po upgrade'cie czy przed upgrade'em? Po upgrade'zie, te takie bardziej białe, białe. Mhm. Tak, tak, nie zielone. No, spoko. E, dobrze, dalej przechodząc. E, najbrzydsze tereny, Bo jakie wydał GameZero? Słuchajcie, to wygląda jakby ktoś wysmarkał nos na mrozie, <laughs> ksiknął to farbą, potem łoszem i mamy tereny, tak? generalnie. Znaczy ja, już... nie, ja się zastanawiam, czy może jak one by były trochę inaczej pomalowane, nie. to by się jakoś broniły, tak się zastanawiam, ale to, nie wiem, zobaczymy w necie, może ktoś już kupił, ale pomalował, ale... Ja te pewien... ruinki eldarskie się bronią, ale te takie... Tak. No ja rozumiem, że na różnych planetach mogą być różne dziwaczne rzeczy, które wyglądają po prostu jak zdeformowany ukwiał, tak, ale... Mm, nie, są fatalne. Ja, różne. Czy ja już się wypowiedziałem na ich temat, więc jedyne co powiem to, że kurde, to kosztuje 400 zł za taką masę plastiku, który jest po prostu brzydki i... Jeżeli chcecie zrobić sobie coś podobnego, bo na przykład zasady są fajne. Fajne, dodające dużo charakteru do stołu. Pozbierajcie sobie gałązki wyschnięte na dworzu Gałązki i to jest jedno, ale jest taka grupa na Facebooku, kolesia, który nazywa się Mel, który jest Terrain Tutor, czy jakoś tak. I tam pokazuje właśnie, ma, ma tutorial na swoim kanale YouTube, jak zrobić drzewka z kilku drucików, papieru masze i tak dalej. I jak ludzie wrzucają swoje pierwsze próby Jakim to nie wychodzi, to tak to właśnie wygląda. Więc jeżeli chcecie, to bardzo was zachęcam do poćwiczenia sobie takich rzeczy, robienia sobie armaturki z drucików, porzucenia tego mokrymi ręcznikami, szmatkami, pomalowania. bo Dokładnie tak to będzie wyglądało i na pewno nie wydacie 400 zł, tylko 40 złotych. Trochę więcej czasu, ale nie wiem, jak na to patrzę, to nawet myślę sobie, że te tereny, które były tam w którejś podstawce do drugiej czy trzeciej edycji, takie pamiętacie, palemki takie były średnie nawet, to tu wyglądało dużo lepiej niż to. Konie, no kończę tak. swój rent. Z Forge World'u mamy Choke Mechanicum, oh. Macro Carried Explorator. Oh. No, fajny. Zajebiście to, to wygląda. Fajny, taki no... Mechanikum ma takie... Ciężki. Tak, Ciężki, tak. Y, opasły. Prawdopodobnie Taki ma bardzo dobry armor. Tak. <coughs> Steampunk pomieszany z, z cyberpunkiem. Tak, i elementy takie, które u tytanów widzimy, tak czy u nightów Jakieś takie ozdoby, nie no to to wszystko, nie? Tak, tak. Czyli wszystko jakby w jednym klimacie. A niżej... Y, chłopaki, tu nie wczytywałeś szczerze mówiąc więc nie wiem, ale ten Vultarax Stratos automata mm -hmm. to to nie jest coś co na przykład jak to, się zostanie no właśnie jak jest tak. zarażony nurglem to staje się Blight tak? Dokładnie tak. No, bo bardzo podobny. Troszkę jak Hunter Killery z tego z Terminatora, bo Terminator. jadły dużo burgerów i dlatego tutaj spasło się. Okej, okay, Blood Bowl, Blood Bowl. To może Karol Bongra. gra. Właśnie nie gram, to, Ty, jest, nie ten gra. e. właśnie, to jest ten problem. To jest problem, że nie gram, ale mamy Ty a malujesz tych ludzi? Muszę skończyć te projekty, które mam Robert to i... coś mi pisał, że on gra w Blood to może z nim się zgadza kiedyś na jakąś gierkę. Prawdopodobnie i będę chciał na pewno coś zrobić na kanale, na, na YouTube odnośnie Blood ale mamy giganty, znaczy giganty... O, ja. Odwrotnie! Dwarf... odwrotnie! <śmiech> no bo patrzę, The Dwarf Giants, tak? no ale to chodzi o zespół chyba, czy w ogóle. E, w każdym razie mamy e, e, 12 modeli, oczywiście ze swoimi piłeczkami, znacznikami i tak dalej, ale jedna bardzo interesująca rzecz jest... E, w podstawce, gdzie dostajemy orki i ludzi, mamy sześć tak samo wyglądających... Czy 6, 2, 2, sześć, czy Dwa komplety po sześć dokładnie tak samo wyglądających modeli. Natomiast w pudełeczku, gdzie mamy skawenów i w tym pudełku, gdzie mamy dworfy, dostajemy cztery dodatkowe główki, które możemy pozamieniać. Jak spojrzycie sobie na te zdjęcia góra-dół... Zobaczycie, że te ciałka są takie same, możecie znaleźć sobie yy, odpowiedniki, natomiast są cztery różne główki, które możecie, i inne są po prostu. I tak na przykład, yy, nie wiem, teraz tak na szybko, Pierwszy kolej z lewej strony. Widzicie, że jest dokładnie ten sam model, a ma jednak inną główkę. Ten jeden na górze ma odkrytą głowę i taką dosyć bujną brodę, a na no dole... No ja właśnie, częścią główki jest broda. Która... Tak, tak, tak, ale na, a ten na dole... A ten ma. ten na środku unosi się na brodzie. On skracza... Kiedy ją mył? Skacza na to jest jego trzecia nowa. No, także to jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście pochodzą teraz te nowe karty, wszystkie, których ze specjalnymi zagrywkami, specjalnymi zasadami, które można by wylosować. To wszystko jest w podręczniku, także nie potrzebujemy ich. To jest tak, jak mniej więcej z kartami misji w 40, ale zawsze jest po prostu wygodnie mieć je osobno. No i y, skaweński i y, dworfowy pitch, czyli boisko, tak, y, też wychodzą. To są po prostu te turki, które, y, które, które, które możemy sobie rozłożyć. Niestety osiągają one zawrotne ceny na eBayu, bo limited stock jest, czyli bardzo mało ich robią na raz. Więc tak trochę trochę. Dzięki, dziękujemy Games Workshop za robienie li, li, limitek. No dobra, no. przerzucamy stronę i widzimy, słuchajcie, Gabriela Angelosa, a za Gabrielem Angelosem stoją Blood Ravens i Imperialny Rycerz. Tak, który będzie bohaterem w grze. No. Rycerz Imperialny? No. Tak, bo, znaczy w sensie to jest jakaś babeczka, która prowadzi tego no. rycerza, no. na jakimś gameplayu widziałem i ona sobie tam pogaduje z tym, z Gabrielem i to będzie jako taki... Charakter, którego będziesz co jakiś czas zostawał w misji, gdzie trzeba będzie, wiesz, ciężki jakiś łomoc. Ale bohaterem wiesz, jest Princeps, który prowadzi tego Knighta? Tak, czy... to jest Knightach jak to jest, to nie jakaś nie taka... jest Princeps, Knightach, Princeps jest w Tytar, tylko tak? okay. jest po prostu, po prostu pilot, Knight, pilot, chyba, tak. Po prostu pilot jakiś wiesz co, y, to jest taka jakaś, mm. widziałem, bo jak zwykle w tych gameplayach, mm. jak postaci sobie rozmawiają, to się taka buźka mała pokazuje i to jest jakaś taka chyba ciemnowłosa, koło trzydziestki babeczka, taka całkiem... No już. właśnie, tak się zapowiada Dawn of 3. Od lat czekaliśmy, tak, graliśmy w jedynkę dwójkę, już się zapowiadało, że raczej nie będzie tej trójki, ale trójka będzie, cieszymy się chyba. Popular e... demand zadziałało. Tak, tak. Dolmo no. confirmed, może teraz. Jeżeli, jeżeli, dobrze, jeżeli dobrze się sprzeda, to ja cały czas liczę na to, że będzie Sequel Space Marina. Możliwe, możliwe. Bo to Byłoby jest, to, same, jest, to by jest ta super. sama firma, to jest relik. Byłoby super, bo jak czytałem ten, czytałem jak tam ma być kontynuowana Że historia, miał być renegatem, to... miał trafić do oka terroru, takim tak. Black Shieldem trochę, że tam hmm. zdarte oznaczenia. Ogólnie ze... rzecz biorąc, jeżeli ktoś czytał taki stary komiks yy, Blood Quest o od Blood Angelach, którzy zostają wysłani na karną misję, żeby zdobyć jakiś tam miecz, który gdzieś tam kiedyś zaginął wokół terroru i oni właśnie tak... Yy, giną gdzieś w tym oku terroru, jeden się, tam ich kapitan staje House Lordem i tam dwóch gości są lojalni, ale jakby wyjęci spod prawa, no to dalsza część Space Marina właśnie miała tak wyglądać, że tytuł pojmany przez Inkwizycję próbuje tam udowodnić swoją niewinność i no, ciekawe rzeczy się dzieją po prostu. Także ma zniszczoną tę, że odkrywa jakieś latent psychic abilities, więc jakimś nowym mechanikiem w Boże, nowym jakimś rzeczą w grze miało być to, że Psychic Powers jakieś miał tytus tytuł mieć tak? i one miały rosnąć wraz, wraz z grą, tak? Mhm. Ale wracając do Dawn of War 3, coś, co żeśmy dzisiaj przed nagrywaniem omawiali, że stylistyka Dawn of War 3 bardzo idzie w stronę StarCrafta, którego no. StarCrafta dwójki. Jak wiemy, StarCraft dwójka jest grą i sportową i tam są mistrzostwa różne. Rzeczy. Zaguba pieniądze. Zaguba Zaguba to jest pieniądze. ogólnie estetyka RTS-ów sci-fi wydaje mi się w dzisiejszym tak, ale... tak. Bądźmy tych głupich nadziei, że kiedyś właśnie taki Dawn 3 stanie się grą e-sportową i będziemy, będziemy mogli, ja przynajmniej bardzo się, te, bardzo się na to myśl cieszę, że będę mógł sobie gdzieś obejrzeć streamy z rozgrywek dwóch graczy, którzy będą grać różnymi armiami i, i będzie to jako sport po prostu, w cudzysłowie sportem, bo nie wszyscy traktują e-sport jako sport. Ale jako rozgrywki, gdzie będziemy mogli sobie, tak jak teraz na Twitchu, oglądamy Counter Strike a czy jakieś inne doty, lol'e i inne błupoty. No. no niewątpliwie zapowiada się to całkiem dobrze. Tak, może być. Przechodząc nie... do nowości z Black Library książkowych, tutaj mamy taką ciekawostkę, zbiór opowiadań o Nathanielu Garro, kapitanie najpierw Guard, a później rycerzy Malkadora. Tych opowiadań było mnóstwo. Były audiobooki, jakieś tak, krótkie, audiodramy. audiodramy itd. To jest zebrane chyba wszystko co wyszło z nim Do w kupę. Tej pory. Plus jeszcze tam chyba nowa zawartość też dopisana. Także możemy sobie poczytać właśnie w jednym miejscu jakie tam tajne misje wykonywał dla Malkadora i itd. Mm -hmm. może, być, może być całkiem ciekawa książka dająca troszkę nowe spojrzenie na herezję. King's Blade. Nic mi to nie mówi, nie patrzyłem, nie wiem z jakiej to jest serii. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na rzeźnię przy trumnie giganta. Slaughter at Giant's Coffin to jest ostatni tom Space Marine Battles takiej serii. Mhm. Całkiem niedawno, bo chyba w styczniu albo w grudniu w Empiku w Łodzi w Manufakturze widziałem, że na półce była jedna książka z tej serii właśnie Space Marine Battles w oryginale. Nieprzy, nie nieprzetłumaczone na polski Rinse World to jest o Crimson Fistach, mhm. tam gdzie ciężki. Ja byłem, to się o to mam. Ciężkie, ciężkie baty zebrali od orków, y, więc może, kto wie, może to jest jakiś tam zajawka, że wrócą te książki do sprzedaży w Polsce, zobaczymy. Ale zawsze możesz przez swój sklep po prostu je zamówić, nie? Też można oczywiście, jak najbardziej. Tylko cena jest po prostu dobierna. Czy no, no, jeszcze z White z White Warfa jedną rzecz bym chciał wspomnieć odnośnie tych lasów, jeszcze wracając do tych paskudnych lasów, <śmiech> że jak bardzo nie trzeba ich kupować. No, w Warfie, tym, którym w lutowym White Warfie są po prostu te wszystkie zasady. Więc zasady są bardzo fajne. Omawiam je w jednym filmiku na swoim kanale, więc możecie sobie tam zobaczyć, ale bardzo fajnie dodają klimatu stołów, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie je zastąpić czymś innym. Ogólnie White w tym momencie czy ten numer White Warfa jest bardzo dużo, jest różnych poradników malarskich chyba jest 16 stron chyba, dobrze? Jeśli już pamiętam? 14. Ehm, malowanie różnych elementów właśnie yy, chyba yy, tego Fateweavera, <coughs> Kairosa i, i innych modeli <coughs> <coughs> z, cinchowych, także jeżeli uczycie się malować, to tam jest bardzo dużo poradników. Są oczywiście jeszcze też poradniki odnośnie lasków, jak można te laski czterdziestkowe yy, zrobić na różne ciekawe sposoby, przystosować je do czterdziestki, fantaziaka i innych systemów, w które gracie, bo te laski same w sobie są po prostu bardzo fajne. I jeszcze odnośnie kontenerów jest bardzo duży dział, chyba dwie czy cztery strony są. Tak, sugerowane konwersje, konwencje, malowanie, bardzo, tak. bardzo fajne. Jak je wykorzystać? Na przykład jest ten, ten Dune Crawler, crawler tak, z Adeptus tak. Mechanicus, który wykorzystuje go jako podstawę. Także bardzo fajny pomysł. W Polsce moim zdaniem, to troszeczkę za dużo pieniędzy byśmy musieli wydać, żeby te kontenery tam sobie wrzucić na podstawek, ale ogólnie bardzo fajny teren. Tak, jeden z ciekawszych. Polecam. Tam, tak. Warto jeszcze zwrócić uwagę, słuchajcie, w Whiteworthie na stronie 80. dział y, Iluminacje, y, czyli jak się dawniej mówiło na rysunki, malunki, tak? Hmm. to są arty, które już gdzieś się wcześniej pojawiały, przynajmniej większości często. też również na okładkach książek Black Library, ukazujące imperium człowieka w 41 milenium. Tam jest jeden z trzydziestki, ten z Custodes, bo to jest z okładki. Tak, tak, tak. tak z z, z, z, z, z, to był chyba zbiór opowiadań, gdzie oni robili Blood, Blood Games, co się tak, nazywało, tak, tak. co mm. próbowali upolować imperatora. Tak, że jeden tak. przed gdzieś tam pod przykrywką Nie i... spojuj, <laughs> bo opowiadanie no, nie, opiera się na tuiście. Nie mówię, nie mówię, nie był wynik. W każdym razie bardzo, bardzo ciekawe założenie. Robią wrażenie te arty. Mamy też podróż do przeszłości arty Johna Blancha. odręcznie rysowane technikami tradycyjnymi, nie, nie, nie, nie cyfrowymi, tutaj akwarelki rozmazane i tak dalej. Też bardzo fajne. No i w Blanchitsu. też mamy, tylko sobie poczekajcie, przewinę do tego momentu. <grym> Dobra, to szwagier szuka. Tak, ej. mamy Blanchitsu, słuchajcie, tu mamy modele Yy, które widzieliśmy już, w yy, kilka odcinków temu opowiadaliśmy o tym, że John Blanche ze swoimi akolitami spotkali się na grę, grali na schodach Pałacu Imperialnego, yy, jakąś tam bardzo narrative game, bardziej niż yy, techniczną. Yy, I tutaj mamy przykładowo kilka modeli, które tam były, gdzieś tam, yy, na, tej, na tej wielkiej planszy możemy je sobie indywidualnie obejrzeć, jak wyglądają. Bardzo, bardzo ciekawe. Między innymi właśnie chyba Alpha Legion, którym się bardzo podniecałem. Taka mała komórka czterech, czterech agentów i jeden Space Marine z Alfa Legionu. Świetnie to wygląda. No a ja chciałbym wspomnieć mhm. o nowościach wytowniczych z Forge World. Niebawem wychodzi długo oczekiwana, y, chyba już siódma, w kolekcji Horus Rezji. Książka Inferno, z, o, jest, już, Inferno. Z, z zasadami do Space Wolves'ów i e, do Thousand Sun'ów i w tym w taki sposób mamy już zasady do wszystkich Legionów w 30. Oczywiście niektóre są troszeczkę takie dopiero rozpoczęte, jak White, e, White Scarsi i, i Blood Angel'a czy Dark Angels mają takie dopiero szkieletowe zasady, no ale już sobie pograć tam w 30 nimi można. I do tego dochodzą jeszcze zasady do Talons of Emperor gdzie mamy zasady do Armii Imperatora, do Custodes, których mogliśmy mieć z Boksa właśnie Burning of Prospero. Mm -hmm. No i tak, wyszły modele do Terminatorów 1000 y Sonowych. One y protyp, jeżeli chcecie zaczynać armię trzydziestkową, kupcie sobie boxa tych, y tych rubikowych, czterdziestkowych Terminatorów. i Wystarczy na czerwono ich pomalować. I wiesz co, zmiksujcie te. Zetrzyjcie cinchowe oznaczenia i zmiksujcie ich nawet z tymi katafraktami, którzy są w, zbyt rajot w kaw I Wam wyjdą mniej więcej te modele, które są do trzydziestki. Eee, dalej do Custodes wyszły, wyszły Dreadnoty. Taki Dreadnot z tą włócznią. Tak, tak, kontemptory. I wyszedł jeszcze I to, jakiś taki super kontemptor. Co jest, co jest, to jest fajne, co jeszcze większy? Że że Custodes zwykli mają tą włócznię gdzie jest ostrze i polter. Mm -hmm. A kontemptor Dreadnot. Ma włócznie, gdzie jest ostrze i laskano. Dokładnie. Co, A całkiem fajnie. Eks... Dźgnięcie w klatę nie wystarczy, trzeba jeszcze spalić. Tak. tak. by miał większy tak. sens. Oprócz tego, oprócz tego y, kontemptora wyszedł jeszcze jakiś taki super kontemptor. Nie wiem, jak on się nazywa. Megazord. Taka... <laughs> wygląda, wygląda jak taka trochę lewiatanowa wersja y, jak taka lewiatanowa wersja z y, kontemptora. Poza tym wyszedł, wyszły motorki do Castaudys, gdzie Castaudys mają takie lance, po prostu jebitne, yy, więc Justin. wyglądają jak, jak rycerze średniowieczni. Yy, wyszedł też taki limitowany model HQ, takiego Castaudys z, z grubym, siwym wąsem, który sobie siedzi. Janusz taki. A taki Janusz trochę w złotej zbroi. <głos> Konstantin Janusz Waldor. Do tego doszedł taki transporter, który wygląda jak czerw z Duny dla, dla Sisters of Silence i ogólnie stwierdziliśmy, że to jest fatalny model, <grym> ale co kto lubi. Jest oczywiście ten, e, ten arcik śmieszny, gdzie siostra bitwy ma to jako strapon założone. Po polsku Maity do tego doszły, doszło kilka upgradeów do istniejących już legionów. Dla Blood Angeli i dla y, Iron Fistów wyszły Assault Kanony, które w Imperial Fistów. Imperial Fistów. przepraszam. Wyszły Assault Kanony które w 30. są bronią eksperymentalną, więc mają to tylko dwa legiony. Wyszły, wyszedł upgrade pack Storm Shieldów, też tylko dla Imperial Fistów, bo Storm Shieldy mają y, dwa legiony też. Mają Salamandry w 30. i mają właśnie Imperial Fists. Wyszły modele do Iron Warriors taki Legion Specific Unit, bo w 30 jest tak, że każdy Legion ma jakąś taką unikalną jednostkę i to są uh, Tyrant Siege Terminators i to są to jest oddział Terminatorów, gdzie każdy z tych pięciu Terminatorów, których macie w oddziale ma Cyclone Missile Launchers, więc to oni są bardzo strzelający mniej do walki wręcz, tacy do rozwalania ewentualnie pojazdów, bo każdy ma Power Fist czy tam Chain Fist. I yy, wyszły oczywiście modele do Wilków. Do Wilków wyszedł Przede wszystkim raz, którego już wcześniej widzieliśmy. Mhm. Zasady ma takie, że jest w stanie zarżnąć każdego innego primarchę. a Ma taką zbroję, gdzie im dłużej w nim jesteś w kombacie, tym musisz więcej rzucać tu hits, więc suma summarum po dwóch rundach sz... trafiasz go tylko na szóstkach. A on ma miecz, który jak ci wbija wunda mieczem, to na dwóch kostkach, na dwóch d 6 rzucasz jeżeli wyż... wyjdzie ci większy toughness niż toughness celu, to D3 wundów jeszcze wbija. Więc nawet jak masz Eternal Warrior, to jest dobra szansa, że się już zacznie w jednej rodzie kombatu. Jest w stanie zabić Horusa. A jedyne, co mu się może przeciwstawić, to Magnus, który też niebawem dostanie model, bo już takie zajawki mieliśmy, bo Magnus, Magnus ma troszkę niższe staty niż ten Demon Primarch, ma, ma tą samą zasadę Eye of Magnus, że nie musi mieć, nie musi mieć line of sight, żeby rzucić czar. Wystarczy, że, czar jest w zasięgu, że cel jest w zasięgu czaru. Ale no jak mu rzucisz tam Warp Speed i Iron Arm, no to Magnus jest w tym momencie w stanie zabić wszystkich, tylko że poza Horusem, który kosztuje 500 punktów, Magnus jest drugim najdroższym chyba Primarchą. Natomiast Raz, raz, raz ma to, że oprócz tego, że jest no, maszyną do zabijania, to praktycznie nie bufuje w swojej armii w żaden sposób, oprócz tego, że podrzuca wilką liderkę o jeden. Ale no, bo... mamy coś takiego, czyli Forgeur też nie jest wolny od power creepu, tak? Że kolejne modele, jak coraz później wydawane, no, ale... musi być trochę mocniejsze, żeby gracze kupili, znaczy, żeby było mocniejsze. Tak? Znaczy ale ja się cieszę, bo Jagatai jest... i Han wyjdzie na końcu pewnie będzie najzajebistszy. Znaczy, wiesz co, <laughs> mi się wydaje, dobrze. że wiesz, prim... tak jak wiesz, tak jak na początku flafu, jak on w ogóle powstawał, to miałem wrażenie, że wszystkie wiesz, lojalistyczne i traitorowe yy, legiony to są takie, wiesz, mirror images. Ja myślę, że Jagatai Titan będzie takim dobrym Full grimem, że on będzie miał dobry weapon skill, wysoką inicjatywę bardzo, że mm -hmm. będzie, wiesz. Y I być może, być może, bo niektórzy premierchowie w grach powyżej 3000, y powyżej 3000 punktów, możesz im dać jakąś y jakiś, wiesz, Pimp Out Ride. I myślę, że Jagataj nie no, będzie. Nie wyobrażam może... sobie, żeby nie mógł Jagataj na rzed No właśnie, myślę, że to będzie opcja do dokupienia mu po prostu, tak jak Puerto Rabo może kupić Jak to, jak to modelarsko, czołg. jak to modelarsko, czy na przykład będzie zaparkowany motor? Myślę że, tak. myślę, że tak. Albo będziesz miał na przykład, nie wiem, będzie model. Wiesz, w pasie nie w pasie, w pasie, będzie, będzie można. Podróży. I nóżki podmienić, albo na przykład, że jeżeli będzie na przykład unosił yy, motor, się, nad kolko, motor nad głową motor nad głową to drugą rączkę mu można będzie zamienić na taką trzymającą Maledkę. Maledkę. trzymającą po prostu jest tak zły na chorusa, że widzieliśmy przez wyszedł kontemptor wyszedł kontemptor też do wilków, yy, który jest taki średni, szczerze powiedziawszy w mojej opinii Witek, Witkowi też się chyba nie podobał, a i do 1000 sunów, sunów oprócz tych terminatorów wyszedł drugi już kontemptor Dreadnought, bo pierwszy mm, pierwszy już był jakiś czas temu Natomiast ten w zasadach wiem, imienny, że on chyba jest taki. Jakiś, nie. nie to, jest, y, to jest tak jak w 40 masz Librarian Dreadnoughts, to, to jest pierwszy no, no, okay. taki 40 Librarian Dreadnought 30, -tkowy. 30 -tkowy, przepraszam, Librarian Dreadnoughts, że ma Mastery Lever, możesz kupić i ma Force Weapon od razu. No. Yy, co tam dalej wyszło? Yy, a, jeszcze dla Salów wyszły takie battle automata yy, z mechanikum które są po prostu już istniejącym modelem, tylko takim lekko z egipconym, tak? Te działka, mają takie, Egip... te działka mają takie ozdobniki ale egipskie i te główki mają takie ale egipskie. Nie pamiętam, jak się te automaty nazywają. Ale to można po prostu wziąć jako obstawę dla trzydziestkowego yy, Techmarina jakby. Okay. Bierzesz Techmarina i kupujesz mu To, mi to ma człowiek, tam. Tak, no, czyli, no, tak jak masz... Yy, Wiesz co? Nie, nie, nie. No, on jest jakby takim gościem, który, on wiesz... On tankuje, a oni biją. Pewnie. Tak. Wiesz co? Okay. To jest tak, jak masz w, w, w mechanikum, masz tego jednego tak Prista, ma te dwa duże robociki. Mm -hmm. To mniej więcej... Też wie, mi się to... to nie podoba. To tak działa, <laughs> nie? Że masz dwóch takich, wiesz, koksów i tego jednego gościa, którego jak, jak on zginie to im się coś tam dzieje, nie mają Corrupt protokołu. czy zjadają się. Nie, zjadają się. chyba musisz, tam się chyba rzuca liderkę i oni albo na przykład stoją w miejscu, albo działają normalnie, albo na przykład okay. tylko strzelają, albo tylko asortują, czy coś takiego. I e, jeżeli chodzi o zasady to Thousand Sunny mają tak, że e, każde HQ musi być sekerem. musisz kupić po prostu mastery level. Do większości modeli, które mogą być IQ, HQ, gdzie normalnie nie możesz dokupić Mastery Level, to na przykład Czaplanowi możesz kupić Mastery Level 1, co prawda. To po co trzeba dokupować, skoro każdy musi mieć nie mogę mieć? Nie, nie, nie, nie, nie. Twój, twój, twój sorry, twój Warlord musi być, okay. a reszta nie musi być, ale okay. możesz im dokupić. Okay. A dostają... Łącz ty... się z sierżantami yy, tak rozkładów na przykład? Nie, też? ale, ale jeżeli masz na przykład weteranów albo Terminatorów, to możesz im kupić Brotherhood of Cykers. Okay. I to jest mega dokoksowane, bo oni mają jeden Legion Specific Unit, że to są zwykli kolesie z dwoma y, chyba power swordami, tymi takimi egipskimi i y, im kupujesz Brotherhood of Psychers, rzucasz na nich Iron Arm albo War Speed i oni w tym momencie wszyscy dostają buffy do statów i oni jako unit mają taką zasadę, że ich, ich, im ich jest więcej, to oni dostają plus jeden do weapon skill, plus jeden do ataku, więc jak wymaksujesz sobie ten skład i jeszcze ich dopakujesz czarami, to oni są w stanie w kombacie zjeść każdy inny oddział z każdej innej armii. Tak już, wiesz, mathamerowcy sobie wyliczyli. Do tego mają tych Legion Specific Terminators, o których... czemu się nie potrzyma... czy nie się nie przeciwko plackowi z, z debatami. <śla> nie, zresztą, <śla> ale... <śla> Słuchaj, o 150 punktów. Tak, no, ale tak właśnie tak kontrujesz takie oddziały, że kupujesz sobie meduzę, która ma co prawda 24 tam czy, czy 36 strzał, ale jest duży placek za P2, tak? No to, wiesz teraz, te trzy windykatory to są tutaj fajne. Pow, pow, pow, kabu! A, i oczywiście tak, jako JCQ do Thousand Sunów można sobie wziąć tego plastikowego Arimana, który był w boksie. I jeszcze jest z książek znany Magistri... Y... Amon? Amon? Amon jest jako drugie HQ. Oczywiście Sakerzy z odpowiednimi tam mocami. Mm -hmm. Do wilków z kolei no, A mamy... Amon to powinien być chyba Piro-Kineza chyba on był? Znaczy ogólnie, no wiem, ogólnie wiesz co, ogólnie masz tak, że jak masz unity, to, to każdy unit musisz dopasować do... Y, bo jeżeli czytaliście książki, to w Thousand Sunny mieli jakby pięć takich świątyń. Corvidei, mm, Pirei... A... Od, Raptora i od, coś tam. Od elementów? Znaczy od, od yy, nie, wiesz co? To specjalizacja jak, do czarów. Wiesz co? Mhm. Jak na przykład jedna to jest. No <głos> trochę tak. <głos> Korwidaje to na przykład przewidywali przyszłość, że Dymaneśle. jak walczyłeś, to przewidywał na przykład, że uderzysz go, nie wiem, brawym sierpowym i przewidywał twój ruch i uderzał. No człowiek. i, Cię I co? przewidywali. jest tak coś takiego, i dalej też, dalej jest coś takiego. Przeszłość tak trochę chujowo przewidywać. Przyzwykuj dane, to Jest <głos> coś takiego, że musisz każdy oddział przypisać do jakiejś szkoły, że ci należą do tej, ci należą do tej. I wtedy dany oddział, na przykład jak masz tą szkołę Pirei, to oni, mają, oni manifestują wszystkie spiromancy czary na 3+, i dostają jakiś tam na przykład nie wiem counter-attack czy coś takiego. Okay. Eee, I okay. Thousand sani mają, bo każdy Legend ma tak, że ma jakieś bonusy i ma też minusy. Thousand sani mają coś takiego, że jak eee, któremuś gościowi przy, przy, przytrafią się Perils of the Warp, to cała armia rzuca peeling test. Każdy jeden oddział dostaje peeling Bo test. wiedzą, że jak któryś od nich Perilla dostanie, to, to mutuje To mutuje, tak? Flash Change. Dobra, a, dobra. natomiast wilki mają tak, że co 1000 punktów musi być HQ. Czyli jak grasz na 1500 punktów to musisz mieć dwa no, tak HQ. jak w, 40 w sumie to takie wzorowanie 40, bo w 40 a, chyba tak można tak, dopakować tak. takiego devstara HQ, HQ tam u nich hmm. i to na podanie. No wiem. wilki są typowo gra, takim do, do bicia legionem, oni mają tak, że mają night vision, acute senses i yy, acute senses a i yy, Kontera tak wszyscy mają. Czyli mm. so, to samo 40, 40. I do tego y, nie mogą używać niektórych takich generikowych y, jednostek, za to mają y, jednostkę, która nazywa się. To, jest, to są trupcy, oni są greyslayers i oni mają taką zasadę, że po strzeleniu z boltera mogą biec, tylko że jak, i szarżować, tylko że szarże mają na minus jeden do dystansu, mm -hmm. a poza tym mają jakiś Legion Specific Terminatorów. Mają y, run Prista jakby w dwóch wariantach. Jeden jest takim troszeczkę jakby Apotekary, a. To drugi... są jakieś nowe modele? To, to, to, to nie, model jeszcze. Znaczy modeli jeszcze nie ma, ale, ale są zasady. I. Y, ten drugi jest takim po prostu librarianem, zwykłym. Okay. I dostają jeszcze y, Wolf Terminators. Dostają. Y, wolf Terminators. Wolf, wolf Everything. <laughs> wolf Terminators, którzy się jakoś tam, wiecie, fajniej nazywają. I taki oddział y, tych Dest Destroyer Squad. Destroyer Squad to są ogólnie w Legionach 30 tacy goście od broni chemicznej. Dwa pistolety, nie chyba? Tak, dwa pistolety i granacznik z bronią chemiczną. I myślę, że całkiem fajne zasady. W Custodes i w Sister of Science się nie wczytywałem, bo mnie ta armia nie interesuje. Jedyne co to jak przejrzałem, to to będzie taka 30 wersja Grey Knightów, czyli bardzo elitarna armia z małą ilością mocno dokoksowanych modeli. I z zasad już można wyczytać, że jednym z HQ Options będzie Imperator bo któraś, któraś tam jednostka ma, że no, musi, tak być, tak. musi być y, twoim warlordem, jeżeli na przykład na stole nie ma imperatora. Mm -hmm. Ok. No, bardzo no to, dobrze. To, to trochę to nowości. Słuchajcie, dużo. Dużo nowości no, e, Skaćcie, duże, ogromne, duże, ale duże na wyszło. Było. No właśnie miałem <laughs> mówić, trochę że wniosek wyszło. z tego taki, że może jednak y, krótsze przerwy sobie róbmy między odcinkami, bo potem działa Znaczy no, nowości, no nie, nie mogliśmy się zgadać, no to też logistycznie w tym, w między świętami a dzisiejszej. Słuchacze nie musieli wiedzieć. Tak, tak to wygląda po prostu, no, że spotkać się... Moglibyśmy... Karola jest tak naprawdę. Słucham? Nic. <grym> <grym> moglibyśmy... Inaczej, tak troszeczkę się tłumacząc, ale moglibyśmy nagrywać odcinki częściej, bo byśmy nagrywali je przez Skype'a, tylko że ja mam doświadczenie z polskimi, zagranicznymi pod, podcastami takie, że jak, jak tylko słyszę, że jest nagrywany przez Skype'a, to go wyłączam, bo draż mnie jakość po prostu, bo nigdy nikt nie ma takiego mikrofonu, żeby nagrać to dobrze i to zawsze są... Przy... Nikt nigdy nie ma takiego mikrofonu jak ja Nie, nie po prostu jak już słuchasz, jak ktoś już moim zdaniem poświęca dla nas te dwie godziny w tym wypadku poświęci, to chciałby to słyszeć jakiejś przyzwoitej jakości, a nie trzaski z gównianych słuchawek za 15 no, zł z z, z z marketu po prostu... Tak mam, no i, i, i nie wiem, jestem pedantą, jeśli, jeśli chodzi o. Pedantem? pedantyczny, jeśli chodzi o zasady. słowa audiofilm będzie lepiej. Tak, jestem audiofilm. Poza tym wiecie, możecie sobie po prostu posłuchać godzinkę do któregoś tam punktu i później drugi dzień posłuchać sobie drugiego. Właśnie, godzinkę. bo YouTube audio ma taką funkcję, że jak zamkniecie, to się po prostu później. Tylko e... trzeba być zalogowany. Tylko trzeba być zalogowany, dokładnie. Także no, ja ten Karol ładnie wam to tnie i jeszcze wam wypisuje, gdzie się co zaczyna. Także. To tyle z nowości. Przechodzimy do następnego działu. Mam nadzieję, że możecie sobie teraz zapozować, skoczyć po herbatkę. My na pewno tak właśnie zrobimy. Widzimy się w następnym dziale, czyli temat odcinka. Dobrze, w tej części przechodzimy do tematu odcinka numer jeden. Zobaczymy, czy zdążymy numer dwa omówić. Temat numer jeden to jest formacje, czy to jest zło wcielone, czy to jest sfabularyzowanie gry jakie są najlepsze, jakie są najgorsze i czy będą według nas w ósmej edycji, jeśli tak, to w jakiej formie. No dobrze chłopaki, no, każdy z nas jakąś tam armią gra, z jakimiś formacjami miał na pewno do czynienia. Yy, może tak w telegraficznym skrócie zacznę, bo gram tylko Marinesami, więc tylko yy, Marinesowe formacje <śmiech> miałem w ręku, miałem przed sobą. Yy, na pewno najbardziej znana formacja to jest ten tak zwany decurion Marinesowy czyli Gladius Strike Force Detachment który można na różne oczywiście metody złożyć, ale najczęstszy, najczęstszy sposób to jest dwie półkompanie czyli jakby jedna pełna kompania plus tak zwany auxiliary choice, gdzie może być... Knight? Knight? Imperial Knight w sensie? Nie, nie, nie. nie. To jest oddzielny kodeks. Natomiast mogą być, może zacznijmy tak, że Battle Company to jest to co zawsze we flafie mieliśmy opisane, że sześć oddziałów taktycznych, dwa oddziały asaltowe, dwa oddziały dewastatorów. oczywiście w różnych formach, bo i asolci i dewastatorzy mogą być Centurionami na przykład, mhm. mogą być y, asolci na motorach, mogą być... Y, I Musi być też komand skład. Squad? Command Squad jest opcjonalny, Chyba jest musi, musi być HQ, mhm. w każdej demi kompanii, czyli w jednej musi być kapitan, w drugiej chaplain. Mhm. Nie może to być na przykład Chapter Master, bo Chapter Master nie jest dowódcą kompanii. E, także no, można, można to na minimalnej liczebności, czyli po pięciu chłopaków można mhm. na maksymalnej, czyli dziesięciu. E, jeżeli bierzemy to jako pełny Gladius, czyli dwie pół kompanie plus auxiliary choice, to wszyscy w ramach tych dwóch demi kompanii są mają darmowe transporty. Nosrybek, <coughs> i drop body, co sobie wybierzemy. Oczywiście, jeżeli upgrade dokupujemy inną broń i tak dalej, to już za to płacimy punktami, ale same transporty są darmowe. Auxiliary Choices to są też też coś, co było we Fluffie wspominane, że zawsze. Chapter Armory wydziela jakieś pojazdy mm -hmm. na użytek danej kompanii. To są Whirlwindy, mm -hmm. Land Speedery, Predatory. Predatory, cokolwiek. Tak? Auxiliary Choice to może być też Task Force pierwszej kompanii, czyli trzy lub więcej oddziałów Sternguard, Vanguard, Terminator. Okay. Może to być Tent Company, Star, Task Force, czyli scouti. Trzy oddziały lub więcej, to mogą być też scouti na motorach. I w, w przypadku, kiedy bierzemy tą formację, to zyskujemy tam dodatkowe użycie doktryn, takie jak Ultramarysi mm -hmm. mają, i to niezależnie od tego, jaki chapter mamy, to zyskujemy te doktryny. Okay. Więc jeżeli na przykład to są White Scarsi, którzy mają tam hit and run, tak dalej, to jeszcze oprócz tego będą mogli te przerzuty w czasie gry wykorzystać, a Ultramarysi będą mogli wykorzystać więcej razy. Nice. To, jest, to jest fajna opcja. Dużo, dużo formacji wyszło w tym dodatku Angels of Death, do Space Marinesów, tam, tam róż, różne mutacje można brać, że na przykład y, wszyscy są na motorach, wszyscy są w pojazdach, to wtedy mają tam bonusy do nie wiem, poruszania się, jeżdżenia, szarżowania i tak dalej. Y, to już są takie no, wariacje na temat tego ogólnego pierwotnego Gladiusa, który był w kodeksie siódmej edycji. I czy to jest, czy to jest y, fabularne, czy to jest flafowe? Tak, na pewno. Bo do tej pory no, można było kombinować tym combine arms detachmentem, żeby sobie zrobić te sześć oddziałów taktycznych, <śmiech> dwa sortowe, dwa, dwa saturowe. no ale no, nie, było, nie było za to bonusu, tak? nikt nie brał sześciu trupów bo trupsy to były tax unit, które musisz mieć dwa. Ale potem się już brało inne różne rzeczy, żeby tak miały większe walnięcie, że tak powiem. Dla mnie wszystko... tu masz bonus za to. Jeżeli weźmiesz te tax faktycznie sześciu taktykali i tak dalej, to masz coś, co daje benefit całej twojej armii. No 200 300 armii. punktów zaoszczędzasz. To mówimy ten... o transportach. No tak, Same transporty plus jeszcze te doktryny, tak, czyli przerzuty, no przerzuty są spoko. I spokojne, jeszcze tak. Objective Secure. I tak. I wszystko, wszystko, ma, wszystko ma w takim Gladiusie Objective Secured. Dla mnie po prostu formacje... Yy... Ogólnie same formacje nie są złe. Dla mnie... W mnie założeniu nie. nie. W, w samym założeniu nie. One, każda z formacji e, oczywiście znajdą się przy, przykłady i przypadki, gdzie są naprawdę przegięte te formacje, mhm. ale bardziej problemem z formacjami osobiście taki, że kombinacja dwóch czy trzech formacji tworzy me, mega przegięcie, bo one nawzajem się po prostu komplementują mhm. i, i, i tworzą jakąś tam, nie wiem, synergię, która który, który, który tworzy jakiś devstar czy coś. I to w tym jest problem. Natomiast dlatego też na wielu turniejach jest tak, że ilość formacji, która jest dostępna jest ograniczona, na Przykład, jedną, dwie formacje. Teraz już od czegoś się odchodzi, bo jest coraz więcej tych formacji, po prostu gra się na samych formacjach. Małe jest armii chyba, które by nie miały formacji. Tak <grym> znaczy w chaosie, przecież... w chaosie są nowością formacji. Tak. bo tak to były te helbrutowe data że były trzy tak, formacje dla helbrutów, tak. które są całkiem spoko. Ale, ale, jeszcze... ale jeśli chodzi o jeszcze, tak, wiesz, no formacja to jest właśnie takie... Troszeczkę mam wrażenie, że formacje na początku przynajmniej były earlier, tak jak mm, punkty za unit composition w, w, w turniejach. Że jak zrobisz coś, to dostaniesz jakiś benefit z tego, tak? Nie, nie. To, tak jak mówisz, masz możliwość przerzutów. Tylko też nie zapominamy, że te, te formacje już były od czasów apokalipsy, gdzie jeśli wziąłeś ileś tam pojazdów... Tak, była Battle Company jako Apokalipsy. Ale nie mówię to to Battle Company, ma. mówię o, o workach, nie, mówię, mówię no eldo, o mówię tak? o, o wszystkich innych y, w, y, w, y, frakcjach że biorąc określoną ilość modeli w określonej konfiguracji i dopłacając wtedy dodatkową ilość punktów, na przykład modele i 50 punktów, modele i 200 punktów, dostajesz jakiś benefit. Teraz jest to bezkosztowo, tak? Po prostu musisz złożyć te modele i Nawet koniec. Nawet wręcz przeciwnie, że jeszcze masz darmowe punkty na przykład w tych transportach. Dokładnie, no tutaj to już w ogóle przegięcie jest, nie? Znaczy, ale... to nie jest przegięcie, bo nie stało się tak, że Marinsi nagle zaczęli wygrywać turnieje. No nie, Stali nie. się bardziej kompetetywni i mogli na przykład dotrzymać pola Eldar Eldarum czy Tao. Tak. W większości przypadków. Ale ale chodzi mi o to, że po prostu to jest takie fajne, bo odzorowuje. na przykład można bardzo łatwo odzorować specyfikę danej armii po prostu mm -hmm. naprawdę bardzo można to zrobić a w momencie kiedy opierasz się na samym kadzie gdzie wszyscy są trups trzy, czy dwa trupsy, jedno haku i reszta co ci tam, no co wymyślisz zawsze musisz to wziąć po prostu i zawsze, no nie wiem, orki na przykład biorą tak jak po, po pomysłach Witka dwa oddziały grycinów i mogę bawić się w elitarność armii no ale zawsze no, musisz... ale oczywiście też... są do tej pory ludzie, którzy Marisa grają na kadzie i w tym kadzie biorą dwa oddziały po pięciu skautów żeby mm. mieć te trupsy a resztę już idą w centuriony no tak. i tak dalej, tak. Moim zdaniem nie jest to zło wcielone w żadnym wypadku. Kombinacje różnych e, formacji to jest zło. A czy wiesz co, kombinacje kombinacjami, bo jeszcze jak robisz to w obrębie swojej armii, ale jak bierzesz na przykład Eldarów i łączysz ich z Triumviratem demonicznym i to jest mega flafowe to... Ty... Albo bierzesz e, Space Marinesów i przywołujesz demony, co też można zrobić? No, Grey Knightami można to jest... przywoływać demony. No to, jest, to jest takie jest. troszkę łamanie gry, tak? Dla nas jako graczy niekoniecznie kompetytywnych, bo no, na turnieje raczej nie jeździmy, o czym zresztą, jeżeli zdążymy, powiemy w drugim temacie odcinka, no to to są takie kombinacje przegięte, tak? Znaczy to <śmiech> są kombinacje takie, dla mnie to są... Wygrać cy... za przekonę, tak? Cyniczne, zimne kalkulacje, po prostu, co ja mam, jak, jaka jest armia w tej edycji dobra, ja sprzedaję swoją na przykład. Nie, nie mam. Jakby, nie widzę w tym serca. Znaczy, widzę serce do gry i do wygrywania. Tylko i wyłącznie nie widzę serca do, do hobby. Do hobby, tak? Mhm. Że. Dobra. Yy, yy, ale wcześniej byli nekroni, dobra, mam nekronów. Potem jak sprzedaję, kupuję sobie na przykład Eldarów. Co wyszło? O, demony wyszły. Demony są dobre, bo mogę przyzywać na jednostkę. Mogę sobie tysiąc punktów urodzić w trzy tury, tak? Na przykład. <śmiech> kupuję sobie demony. i Potem to spyla na Allegro w następnej edycji, bo na przykład. Nie wiem, Space Marine się stają. No, ale to nie ma nic wspólnego to nie ma, nie na samochod... wiesz, no, to, kto, co lubi, to na Ale to co lubi ale. To nie ma nic wspólnego z formacją na mm, ale formacje ci też często determinują, która armia jest mocna. Tak? To, no. fakt, to fakt, Wiesz i mówię o tym, że jak bierzesz na przykład jeszcze spoko, jak mówimy o przegięciu formacji, tak, mm. że na przykład masz dwie jakieś super mocne formacje, ale one są w obrębie na przykład Space Marinów czy Eldarów. Ale co innego jest, jak bierzesz sobie, nie wiem, jedną super dobrą formację z tej armii. I sklejasz ją z armią, które by się w życiu nie dogadały, tak? na przykład, nie wiem, bierzesz nekronów i bierzesz Eldarów, tak? Bierzesz, nie wiem, y, demony, y, Slanesza i bierzesz Eldarów i to jest twoja jedna armia. No to, no, to jest właśnie nie fluffowość. to jest teraz flafowość kontra kompetytywność, tak? No. To jest troszeczkę zahaczamy tu już o następny temat właśnie. My jesteśmy ogólnie graczami raczej flafowymi, tak? Czyli raczej idziemy w tą stronę, żeby to miało sens. Z punktu Zresztą, Tak, przyjemnie jest wygrać, ale <laughs> dla mnie też przyjemne jest, jeżeli wystawię wszystkich pomalowanych, jeżeli to ma jakiś sens, że tu jest oddział taktyczny, tu jest oddział asortowy, yy, to jest jakiś tam task force wysłany przez kapitana Titusa, żeby zbadali daną planetę, tak? No. Ja na przykład, jeśli chodzi o flafowość gry, właśnie ostatnie gry, które grałem, czy to będą Kill Time, czy to <coughs> będą ostatnie Battle Report'y, które grałem, ja zawsze narzekałem, że jak gram kompetytywnie, to przegrywam. Za każdym razem właściwie. Jak idę na turnieje i, i, i zagram z kimś z, z lokalnych ludzi, który mnie tam po prostu robi challenge tak zwany, no to wtedy ewentualnie mam szansę jakoś wygrać, bo wiem, że to nie są gracze, większość tych ludzi. Którzy grają ciśnieniowo i tam może, może mi się uda wygrać. Na ostatnich tam dwóch czy trzech turniach tak miałem właśnie, że pierwszy część co później plasowało bardzo wysoko i zostawałem tutaj lądowałem na samym dole. Ale właśnie chodzi o, o, o, o tą, o, o tą flafowość, tak? No, używając formacji, można zagrać flafowo i można zagrać bardzo kompetytywnie i moim zdaniem, e, nie wiem, jest na przykład Green Tide w orkach, jest bardzo flafowym, a zarazem kompetytywną... Rozpisko, tak? No bo mamy 100 jednak 100 ciał, które są fearless, które jeszcze dopakowując jakimiś, jak nie? upgrade. Jak nie? Grałeś coś kiedyś na turnieju? No grałem ostatnio właśnie, bardzo, bardzo daleko zresztą na turnieju grając na Greentide, bardzo no. daleko. Bo miałem tam dwóch painbojów no w to wrzuconych i ja tu. Patrzę, to, ja patrzę tylko na te rozpiski turniejowe, czy tam te niepokonane rozpiski ZTC, to szczerze powiedziawszy, yy, te rozpiski opierają się najczęściej na... przyzywaniu. I drugiej rzeczy cover plus dwa z przerzutem, stary. No Jeśli gościu pisze, że ma jednostkę eldarskich bajków, które mu przez cały turniej nie umarły. No stary, przez ja cały turniej zginęły dwa modele, bo no dwa z przerzutem to jest, wiesz... wiesz to... Ja, było, jest tam nekroński ten taki kord, że masz ileś tam postaci z tym ktanem, tak? Ja ich zabiłem na turnieju ostatnim w taki sposób, że goście się teleportowali i mieli Miss Hapa i weszli w rezerwy i akurat gra się skończyła i jednostki w rezerwach się liczą jako ubite, więc miałem Kill pointa za to. I to był jedyny sposób, bo tam był właśnie yy, 2 plus cover save, yy, chyba oni mają It Will Not Die, czy nawet It Will Not Die z przeszutem, no tego się nie dało ustrzelić, zwłaszcza, że chaos ma... Chaos jest asaltową armią z bardzo małą ilością siły ognia, tak więc... Edycji, gdzie shooting jest lepszy. Znaczy, poza tym jeszcze to było przed tymi, wiesz, Legion rules, które już troszeczkę tam bardziej dopakowują chaos, ale no gdyby nie to, to bym te, tego meczu bym nie wygrał, tak? Nie byłoby obcy. Problem z tymi turniami polega na tym, że, w mojej ocenie przynajmniej, że jeżeli jest turniej, to towarzystwo turniejowe, nazwijmy je w ten sposób, eliminuje jakby z góry rzeczy, których w ich ocenie są overpower, czy na przykład jakieś jednostki z Forge z siłą D, które są naprawdę bardzo mocne i eliminacja tych bardzo mocnych pojazdów, czy Tytanów, czy nie wiem, czy, czy Gargantuanów, które, które mogłyby znieść powierzchnię powierzchni ziemi taki, taki właśnie, Star. taki Devstar jednym strzałem, jednym plackiem no. z siłą D mogłyby go po prostu zmieścić z A czy broń I... automatycznie ignoruje cover? Chyba tak. A no na... bo nie, ignoruje cover z plackiem. Okay. Nie, no chyba po prostu nie, nie, nie, jest, nie. jest coś takiego nie po pamiętam. prostu flafowe jest wytłumaczenie, że jak wiesz wali w Ciebie, nie wiem, Destroyer pół, spada pół, na punkt, Ciebie miasto. To... Spada na Ciebie półkilometrowy, nie wiem, blast plazmy, to że nie, że Twój jakiś scout przeżył, bo się za kamieniem schował, tak? Nie, nie, nie, to jest tak, że są po prostu wyeliminowane pewne rzeczy i dlatego jetbiki z dwa covera z przerzutem są takie mocne, bo jak ja bym na te 1500 punktów mając moje widzimisie, akurat nie mam, ale relaks na przykład brałby sobie Tytana, i do tego dobierałby sobie jakiś jakiś co? Można Jeszcze? kawery przed, przeciwko The Weapons. Chyba, że są template. Barzy template do Weapons, tak? No, w zależności no. jakie na pewno. Na pewno są, no. na pewno są bronie, które, które ignorują cover na 100%. I pewnie nie jedna. No tak czy inaczej, jeżeli, jeżeli byłaby taka możliwość, zresztą te tytany mogą przejść po kimś. Człowieku, to jest, wiesz, to jest jakby opcji, jest milion. Może po prostu po kimś zrobić ten Thunder Beat czy coś takiego i wszystko po czym przeszedł i znika z powierzchni ziemi. Nie wiem, bo nie, nie grałem nigdy, nie znam się tego za takich, mm -hmm. Bardzo, bardzo, bardzo, ale kiedyś grałem właśnie z takim kolesiem który, który na naszym środowisku ma i chciałby sobie czasem pograć i ma pomalowane i ma z tym duży problem i dzięki temu właśnie takie małe Death Star wygrywają, wygrywają, tak, takie najmocniejsze i często jest taki, taki temat jak sobie patrzę na ten turnieje łódzkie to jest właśnie o tego nie, tamtego nie I moim zdaniem powinno być dopuszczone absolutnie wszystko bo wszystko w tej grze ma jakiś swój swój Tak, ale tak jest jak, jakiś swój kanał. Znaczy, że te forgedowe <grym> ludzie się boją, że o, tam ty tany, ty i tak dalej, ale te forgedowe często są bardziej zbalansowane niż yy, games workshop'owe. Wiesz, no, no ostatnio żeśmy nawet gadali, jak jeżeli chodzi o broń D. Zobaczcie jak Eldary, jaki łatwy mają dostęp do broń D. Ile ten Raid Knight kosztuje? 300 punktów, 400 punktów? Nie mam pojęcia. No powiedzmy, że on kosztuje tam 400 coś punktów. No to żeby w chaosie wziąć cokolwiek ze zwykłego podręcznika, co ma broń D, 466. oprócz oprócz tego, to musisz sobie wziąć tego ciukcie Korna, ona ma broń D i ona 888 punktów kosztuje. Dwa razy tyle, 888. a widziałem wideo, że Raid Knight ciuchcie Korna rozjeżdża po prostu, jeżeli chodzi o ICO Close Combat, no bo, cel, tak. bo nie dość, że za celem możesz, możesz, możesz mieć dwa no, Raid Knighty, no, to no. jeszcze jeden daje sobie spokojnie. A oni ma. jeszcze mają tych, przecież y, Raid Guard. Oni też mniejszych takich. Tak, tak. Takie odpowiedniki Terminatorów, też z bronią D. Albo ręczną, albo strzelaną. No, nie no, ogólnie tak jak... Znaczy, może wróćmy do formacji, tak? Tak, tak, ale tak, no, to, no, to, co Witek powiedział, i... że właśnie formacje same w sobie nie są... Yy przegięte, bo stworzamy jakąś dysbalans, tak? nie w... nierównowagę. Nierównowagę, tak. Ale za to mamy te no właśnie wszystkie imbalanc. imperial Armor mamy wszystkie super heavies i tak dalej, które mogą temu przeciwdziałać. No i w tym momencie mamy papier w nożyce, tak? Mamy jakiś dewepon, ale przeciw... po drugiej stronie stoi coś, co ma wywrócić sildy i tak dalej. No już nie tak łatwo jest, bo dewepon na, na takie gargantony działa troszeczkę inaczej. Natomiast zawsze jest jakaś kombinacja. W momencie, kiedy wyeliminujemy to rzecz, tak, która dokładnie. powoduje mi zabiera mi masę punktów, ale może skanterować taką, taką kombinację formacji, no to jednak te formacje są tym złem, i w tym momencie one zostają na szczycie. A to czy to jest coś co, coś, co jest w grze, coś co istnieje i prawdopodobnie hmm. będzie dalej istnieć. Czujcie niezależnie tak. od 8 edycji. Natomiast to, czy są złe, czy są dobre, to tylko i wyłącznie zależy od gracza, który je wybiera i Dokładnie. Używa, tak? Moim zdaniem każde każdy użycie formacji ma swoje miejsce. Czyli użycie flafowych formacji, które gramy słuchaj. Zrobimy sobie taką rozpiskę, robimy sobie scenariusz, gramy tak. Spoko. Idziemy na turniej, chcę wygrać, bo możesz być graczem każdym, który, czy jedna osoba może być i takim, i takim graczem na przykład my sobie usiądziemy w, u mnie w domu i zagramy sobie fluffowo, a później pojadę na turniej i nie wiem, skonsultuję się z Witkiem, z internetami i ułożę sobie rozpiskę, która będzie niszczyła wszystko, tak? W cudzysłowie oczywiście, by nigdy mi to nie udało. Ale, ale mogę próbować. Choć próbował. <laughs> ale mogę próbować, tak? I możesz i wtedy wezmę sobie dwie inne formacje. Tajda ta już dostałeś, więc pierwszy krok do cheese'u. Ale, ale mogę sobie wtedy kombinować z informacjami, nawet orkowymi, żeby po prostu stworzyć coś, co wiesz, będzie niszczyło na, na turnieju. Także one są dobre. To jest, to jest tak, jak tak, tak jak z, z, z bronią. Broń sama w sobie nie jest zła, tylko jak jej użyjesz, to powoduje, czy jest zła, czy nie, tak? Już tak, tak do chleba nie mi jest. Się, mi się zły. na przykład podoba. Yy, to, znaczy, to, i, to jest... jest im chleb czy ludzi, tak? Wiesz, yy, mi się podoba ten pomysł z vehicle squadrons, który teraz już trochę odchodzi do lamusa, bo od to, kada w ogóle po pojazdy, tak, po trzy pojazdy. Że trzy pojazdy i jeden slot zajmują. Jeden slot zajmują, tak. że możesz sobie wziąć jeden, dwa, albo trzy i... To się z Wardią chyba zacząłeś, dobrze pamiętam, że Gwardia nagle zaczęła go mieć. 3, mam raz, to, czyli Gwardia od zawsze miała jakby kada w kadzie, tam, no bo jako jeden trup człowiek brałeś, Pluton, Pluton. Jechoty, gdzie masz tam jeden skład, tak, tak, bo ale ciała, od, komand Albo komand skład. Ale, no Wiesz, ale to, to myślę, że troszeczkę odchodzi do lamusa właśnie przez formację, tak, no, no. bo już kada jakby pomijasz kada przez kada. No, tak? Natomiast yy, wiesz co, na przykład mnie troszeczkę irytuje yy, ta formacja z Hellrake'ami, gdzie ja mam jednego Hellrake'a i nie planuję sobie kupić drugiego i szkoda, że do tej formacji musisz mieć minimum dwa, maksimum cztery. Mm. Tak? Okay. Więc o, fajnie, jest... by, fajnie by było jak z tymi dużymi modelami, bo nie mówię z piechotą, nie? bo kupić sobie dwa boksy piechoty to nie jest jakiś duży wydatek, ani nie jest duży problem, żeby je zrobić. Nie? Natomiast dla tych dużych modeli, na przykład latałki, Wydaje mi się, że fajnie by było, zwłaszcza dla początkujących graczy, którzy no nie siedzą na pieniądzach, tak i tak dalej, żeby na przykład te formacje miały minimum jeden, tak, żeby bierzesz jednego typa i dostajesz... No, ale wiesz co, bo z, z helderykami jest... z jest... ja wiem, że chodzi o sprzedaż modeli. Właśnie chcę o to Ale y chodzi o to, że na przykład przy tych helderykach jest tak, że jak ich, im masz ich mniej, tym one mają mniej zasad. A jak wymaksujesz to do czterech helderyków, to one mają wiesz, narastają im te zasady, więc... Tutaj z jednej strony, dlaczego chcę pewnie dojść, Michał, że to jest formacja, to jest taka zmuszenie ludzi do kupowania tak, modelu. Tak, znaczy może nie zmuszenie, ale zachęta, tak? Zachęcenie. Ale wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy byś zrobili formację, że możesz mieć jeden tylko oddział, mhm. model, to to nie ma sensu, bo wtedy... ale Czeka, czek. bo to wtedy wystarczy, że dadzą temu po prostu oddziałowi... Zasady no, takie zasady. specjalnie, ale to co wspomniałeś, że im więcej masz tych kolesi, na przykład masz jeden oddział taktyczny, to masz, nie masz żadnych zasad, ale jest to jakaś tam formacja załóżmy, tak? ale masz dwa, trzy, cztery, pięć, zaczyna ci się robić jakiś tam Gladius i zaczynasz mieć coraz więcej tych zasad specjalnych, no, wiesz, a chodzimy. przy sześciu, ośmiu oddziałach możesz mieć wszystkie transporty za darmo. Tak samo u ciebie twoje heldraki przy jednym, no jest jej zwykły heldrek, ale dodajesz drugiego zaczynasz już dostawać jakieś zasady. W ten sposób powinno to być zrobione. Tak o... jak w Age of Sigmar trochę odwracając, ale zasada jest podobna, że odwracając yy, duże jednostki i, i, i jakieś specjalne, yy, specjalne wnioski w Age of Sigmar, one będąc na w pełnym zestawie wundów, to jest sieją po prostu zniszczenie, ale za każdym razem, jak go uczkniesz, mu jednego wunda, to on zaczyna tracić. A to jeden atak, a to jeden toughness, a to jeden strength, a to to, a to tamto. I z drugą stronę to działa, co prawda? Ale moim zdaniem, informacji miałaby większy sens, gdyby im więcej ich będziesz miał. Bo teraz, tak jak mówisz, wystarczy, że weźmiesz dwa helldrajki i masz takie same zasady, jakbyśmy miał cztery. Więc w jaki sposób jest? Nie, tu... nie, mówił, że przyrasta od dwóch do cztery. No tak, ale jeśli byśmy zastosowali, takie coś, to jest nawet większe zachęcenie kupowania większej ilości modeli, bo dopiero przy czterech helldrajkach będziemy miał wszyscy, cały zestaw zasad. A, a tak kupisz dwa? Nie ja kupiłbym, masz. bo ten zestaw zasad jest tak naprawdę... No ten ten tak słaby. Handrejki się sprzedają, bo one same w sobie znaczy, mają już... Handrejki są słabe, bo od, odkąd przestały strzelać ogniem z dupy, tak? Ale znaczy, nie, one nie są słabe, stary. To nie jest, to nie jest słaba jednostka, tak? Tylko, że... Mm... Mi się nawet ten model podoba, on jest niewiarygodnie upierdliwy w transporcie, bo ma te takie kabelki z tyłu, które się łamią bardzo szybko, ma te skrzydła takie, wiesz, rozłożyste. Mm -hmm. Mi zajmuje, Michael Drake zajmuje tyle miejsca w transporcie, co, nie wiem, na przykład 20 Marinesów i 10 Terminatorów, tak, po prostu, bo ma te... Wielkie Musi być skrzydła. większa waliza. Ach, wiesz co, musiałbym mieć osobną walizę. Pogadać z Robertem, on Ci zachuje. Ach. Okej. Okay. Yy, jakieś jeszcze inne formacje? Mieliście kontakt z nimi? Graliście? Testowaliście? Wiesz co, yy, na pewno kiedyś sobie spróbuję zrobić tą formację z raptorami, że bierzesz Lorda, który za darmo dostaje w tej, yy, w tej formacji plecak, jump pack i bierzesz sobie w dowolnej kombinacji albo trzy składy Warp Talonów, albo trzy składy raptorów i oni wtedy po Deep Strike'u mogą szarżować od razu i dostajemy jakiś tam bonus do bonus do Fira dostają. I przy tym jeszcze najdlorcowym bonusie do Fira, którzy oni mają z bazy, że od razu liderka na minus 2, to jest... A, i jeszcze bierzesz sobie ten Vox Demonicus, który zmniejsza liderkę o minus 1, <coughs> więc masz na starcie chyba tam minus 4 i bierzesz ten cztero... czterohedrake'owy... Ten, Format. który robi bo, baniak bania na minus chyba też 4, więc masz chyba z minus 8 I czy. Wszyscy uciekają po prostu, tak? Z minus 8 czy minus 9 most liderki. No oprócz wiesz, no są armie, które są Fearless, więc ten bonus mm. cały się idzie. bo ja na... no fear. Tak, ale wiesz co, no. Po prostu tak, raptory, raptory jestem w stanie wykorzystać na wiele sposobów i, i, i, i są, wiesz, nie muszę ich pchać tylko do tej formacji, bo ich mogę wykorzystać w różnych formacjach, tak ale no nie wiem, nie widzę już. Mm. Ja bym głos oddał teraz Witkowi, naszemu ci, ciśnieniowcowi, naszemu rozgryca, tutaj. Rozgryca, rozgryzaczowi zasady, żeby powiedział coś ze swojego punktu widzenia, nie naszego flafowego, Ale nie, ale zasady są zajebistne, znaczy formacje są w ogóle świetne, mi się bardzo podobają formacje, bo to daje możliwości Games Workshop tworzenia e, nawet na poziomie samego White Dwarfa. na przykład, e, nie wiem... Czwarta kompania ciężkich czołków Kadi. No teraz już niebo nie ma, nie. Cady, ale wiesz, co chodzi, że możesz zrobić ale, sobie ale, taki. ale ogłosili oficjalnie, że nie ma planety Kadia, no ale Kadianie, co. Nie że co chodzi, możesz sobie wyciąć taki w Wajdorfie zrobić jakiś krótki artykuł, albo jakikolwiek sobie wyciąć aspekt, nie wiem, Badruk Flaszkit. Czyli, czyli ci wszyscy piraci, którzy, którzy są Flashgitami którzy, którzy lecą z Badrukiem. Na Kadzie tego nie zrobisz. No, to zrobisz teoretycznie, weźmiesz Badruka, dwa, dwa razy Greciny i Flashgitów ale to jest taka fajna rzecz, że możesz sobie tylko to wziąć, jakby tylko, tylko tą jedną rzecz, jakby sobie tylko i wyłącznie albo robić jakąś właśnie kompanię, czy, czy połowę kompanii. To mhm. jest moim zdaniem super ekstra. A to że, to, że akurat się złożyło tak, że pewne formacje tam, nie wiem, z tych takich lepiej grających, ta taka formacja Tau, że Tak, albo ta druga, że tam jakaś tam kadra, co tam spada i niszczy wszystko. Tam widziałem, widziałem kilku Battle Niszczy wszystko i jeszcze może się po zniszczeniu ruszyć. Tak, <laughs> właśnie wiesz, jakieś takie, jakieś takie formacje są mocniejsze, to, to akurat nie jest kwestia samych formacji, tylko kwestia jest, zawsze coś będzie mocniejsze od innego. Nie da się zrobić w grze z taką ilością zmiennych balansów. Niemożliwe, niewykonalne, nawet w szachach nie ma balansu, bo białe zaczynają pierwsze. Więc, więc nawet w, tak, w takiej grze nie ma, nie ma równych szans. Jedyną równą szansą to był jest rzut monetą, kiedy ja i szwagier mamy tą samą szansę zgadnąć czy zorzą, czy reszka. W innych sytuacjach nie ma takiej opcji, więc Warhammer nigdy nie będzie zbalansowany i będą leczy, rzeczy gorsze i lepsze. A mnie się super podoba, że mogę na przykład właśnie w tej chwili zrobić tylko Badruka 10 czy tam 20 flash gitów mogę sobie zrobić i to samo w sobie stanowi już jakąś część nie za to, bo zagrać. mogę tym zagrać, to ma swoje zasady to jest ekstra, nie ma uważam nie ma formacji nie mają złych stron jakby takich kad jest spoko, fajnie yy, natomiast formacje... Ale czy nie zgodzisz się wystarczy. ze mną, że skoro już wychodzimy z założenia i wiem, no, ludzie dojrzali moim zdaniem wiedzą, że w 40 nigdy nie będzie balansu. Nie będzie to. Nie jest to. możliwe. Zbliżyli się do balansu w 30, kiedy mają te same armię po prostu. Tak? Że I też mają, nie ma. I też nie ma balansu, tak? bo mają inne zasady. i Ta zasada jest trochę lepsza od tej, ale tamta będzie lepsza od tej, od tej pierwszej i tak dalej. Czyli nie uważasz, że w takim razie w, w turniejach powinno być po prostu everything goes, wszystko tak, dozwolone. Tak. Bo zaczęło... jeżeli nie mamy balansu, to po co stwarzać ten balans sztucznie? I teraz na przykład tak. był turniej ostatnio Łódź uderza, tak. stworzyli, edycja pierwsza. Super, ale jak przez ten zasady turnieju, że tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. Polhammer, Znowu robią Paul Hanera, To, co było w Znowu tworzą swoje jakieś zasady. Bo, to, bo coś jeszcze widziałem, że invulnerable Safe może być maksymalnie 3+. Nawet jak masz 2+, nie możesz mieć 2+, i nie możesz mieć, nie możesz mieć przerzutu na 3+, bo masz Absurde sensu. Po Uważam, że w przypadku sceny turniejowej, najlepszym rozwiązaniem jest, tak jak są jakieś tam, nasze ludzkie środowisko, to wiesz, no się cieszymy, bo jest turniej na 20 osób, no, ale na Adepticonie gra tych ludzi troszkę więcej, nie? Na przykład 100 no Czy Las Vegas no. Open, nie? Tam są te turnieje takie dość duże. I teraz. Wszystkie te ograniczenia sprowadzają, że te rozpiski są przynajmniej bardzo podobne, a często są takie same, tak jak w piątej edycji, nie chyba tu nie grali, ale w piątej edycji było tak, że turniej był bez imiennych charakterów, bez czegoś tam jeszcze. I jak ktoś grał chaosem, to wszystkie rozpiski chaosu były dwa demony Slensza z, z, La z laszem tam posłuszeństwo, nie wiem, mm. jak się nazywało, oraz z oblitów z jakimiś mniejszymi gwarancjami, ale wszystkie rozpiski osób były takie. Nie było żadnej innej. Wszyscy grali tylko tym. I teraz do, do czego zmierzam. Jeżeli nie ma ograniczeń zupełnie, czyli Sky is the Limit, to ktoś sobie weźmie Tytana, ktoś sobie weźmie Kadie, ktoś sobie weźmie coś innego i będzie większa będzie większa tych będzie. rozpisek. I dzięki temu yy, Eldary, no dobra, trafią jakąś tam rozpiskę Space Marinesów, yy, czy Dao'u powalczą sobie. Ale przyjdzie sobie koleś, który ma dwa tytany i akurat miał taką fazę i wystawi sobie te dwa tytany na 1500 punktów po 700 punktów. Albo dwa jakieś wielkie demony z Forgeworldu. I to już jest tak, że takiego demona z Forgeworldu, tego takiego, co Robert miał, tego takiego super grubego, takiego największego nurglowego. Nie pamiętam, on się nazywa. On ma swoją nazwę imienną. The Great and Clean One? Nie, nie, nie. On jest imienny. On jest po prostu... Tak. I to jest model, którego fizycznie chyba się nie da zabić. On ma z dziewięć łundów. No, ma dziewięć, on on daje sobie łundy co tu... Tak. Tak, wszystko ma i jego się po prostu fizycznie nie da zabić. I, i teraz takie takie tak Magnusa tu... na przykład. Nie no myślę, że Magnusa no, da się zabić. Magnusa, Magnusa, ma Magnusa ofarta, już tak? wyliczyli, że trzeba puścić na niego trzech inkwizytorów z tymi z młotkami. I z jakimś tam artefaktem. Nie, no nie, jak, jeżeli tam. do niego dojdą, to go zatłuką w wielu. Nie można zaskoczyć te lata. Znaczy, no, skończy, <grym> i, i, no. i, I wiecie, i, i nagle się okaże taki gościu, kozak, wiraszka, co wygrywa wszystkie turnieje swoimi elderami, bo ma opacowane no, bo rozpiski, no, i no, okazuje się, że w zasadzie, no, w zasadzie ten, ten model się go nie da zabić. Nie? <grym> I on akurat stoi na tym reliku, który jest jeden na stole. No i co? Mówię wam, komputerze. im, więks I im jeszcze... większa rozpiętość rozpisek, im więcej możliwości, hmm. tym ludzie będą grać większą ilością rzeczy i, jeszcze, i będą... Jeszcze jedna rzecz, którą się zauważyć, że jeśli gramy w grę, która jest na wybicie, na punkty, na, na keypointy, to zawsze będzie jakaś, preferowała jakiś styl gry. Ale właśnie coś, co mogą robić organizatorzy tu w niej, to bardziej wymyślne scenariusze. Nie tylko te podręcznikowe, tylko, tak jak mówisz, jakiś relikt, a to jakiś budynek, a to znikający, zmieniający się obiektywy. Tak jak my żeśmy zagrali, tak? Karol, no jest zobacz. to jest sześć misji. Jest sześć misji w, w podręczniku. Dwa rodzaje misji Eternal War Nelson, czyli razem 12. Jeżeli przed misją będziesz za każdym razem będziesz losował, nie wiedząc, to będziesz musiał zrobić jakąś taką rozpiskę, która Uniwersalna. będzie... Uniwersalną. A jeżeli wiadomo, że... Gramy trzy misje. Pierwsza to kill killpointy, druga to relik, a trzecia to nasze ziomdziek. Na to, to na trzy misje można się ustawić. Na 12 nie da się. Dokładnie. Na dwanaście jeżeli będą kill killpointy, to super a opcja Eldarów przegra właśnie z gościem, który wystawi dwa wielkie demony nie do ubicia. Bo nie będzie miał żadnego killpointa, a demon jakim, jakimś czarem zabije w czwartym mm -hmm. czy mniejszym większym. Dlatego też uważam, że właśnie organizatorzy turniej powinni skoncentrować się bardziej na różnorodności. Jak jest problem? No. Myślę wydaje, że problem jest inny. Jak będzie dopuszczone wszystko, to ta śmietanka turniejowa się obrazi. Tak jak było, tak jak było w fantaziaku. W fantaziaku tak. było dokładnie tak samo, była sobie śmietanka turniejowa, która jeździ na te turnie, bo my nie jeździmy na te turnieje. Dla nas nie to jest to był ograniczenia, bo ja tam nie jadę, bo mi się nie chce. Mm -hmm. Ale Taki, taki organizator turnieju ma opcję taką, że 10 osób się obrazi, bo stwierdzi, że to jest, no mm, wiecie, no wiecie, jakie są środowiska turniejowe, nie wiecie o co chodzi. Nie, nie. 10 osób się obrazi i zamiast 20 osób na turniejach z tymi samymi rozpiskami będzie 10 z różnymi, to więc wiecie, organizator turnieju też ma taką, taką, taką sprawę do rozgryzienia, że musi yy, z, nie, nie. zrobić tak, żeby było jak najwięcej osób. Czy nasz sposób spowoduje, że, że tych ludzi na turniejach będzie więcej? Nie wiem, Czyli Przez... co? Organizujemy turniej Złoty Tron? <grym> <grym> Może kiedyś. Czyli znaczy, i tak bym na niego nie pojechał. Może go organizować. <grym> a, a, a, byś, byłbyś modery. orgiem przede wszystkim. Znaczy, Chciałem wam powiedzieć, że nie na turniej z jednego powodu. Tro... I to mnie trochę męczy u ciebie, Karol. Mianowicie, po pierwsze... I Wińs trochę w tym pomaga, nawet bardzo. Po pierwsze, jeżeli jest długotrwały hałas, to ja dostaję pierdolca. Męczy mnie to. A u ciebie tam na górze na strychu było 8 osób i był trochę harmider. Mhm. A wizja się tego głośno mówi. <głos> <głos> I jest to, to jest męczące. Nie, kuchy. naprawdę to jest, to jest męczące. I, I po tych kilku godzinach yy, zszedłem sobie do kuchni, musiałem odpocząć, bo to naprawdę jest za dużo a na turnieju, jak pamiętasz, byliśmy w jak właśnie, były leśne manewry, my tam byliśmy z dwie godziny, siedzieliśmy trochę z tyłu tam, w... graliśmy sobie, baczone graliśmy baczone sobie baczone. Battle Report I, już i ja już miałem ich dosyć, tych wszystkich ludzi, bo po prostu to jest taki harmider jak Wulu yes, yes. i do tego jeszcze grasz te sześć godzin, to jest, to jest dla mnie to nie jest żadna przyjemność Odnośnie, mnie, odnośnie robienia, wiesz, podobnych rozpisek i tak dalej, pamiętam jak wyszły te jeszcze niesfakowane wtedy zasady do drop podów, że te otwierające mm. się skrzydełka liczą się jako pojazd i od razu się pojawiły na tym, na i, i na tym yy, targ Milionki. targowisku i na naszej grupie ten kupię 6 droppodów, stan dowolny grunt, żeby się otwierały, kupię 4 droppody. Ej, ma ktoś poszuczyć na turniej 6 droppodów? <śmiech> dobra, okej, okay. teraz, teraz przyjmiemy scenariusz, że, że sky is the limit. Gościu rozkłada się 6 dropodami a po drugiej stoją są 2 tytany i gramy na killpointy. 2 killpointy na jedną turę, bo dwa dropody zniszczone i kończymy grę, kończymy grę, na super X rozpisę z drop podach 0 do 8 Ale ja tak, ja tak robiłem jak kolega, z którym grałem właśnie czy... na turnieju miał tam rozpiskę z hmm. drop podami i dro wziąłem tą formację z Helbrutami, które się dropt, dropują się dip strajkowały się Multimalta jeden drop pod wyparował, w następnej turze do drugiego sobie podreptał Helbrut, Power Fist, drugi drop pod i tak sobie chodziły te trzy Hellbruty i te droppody, które oczywiście deep się na obiektywy, ale po prostu wyparowały. Nie, ma tak? nie ma rzeczy nie do pokonania, tylko, tylko że po prostu ogranicza się ilość rzeczy, która, która jest mocna. Nie? Moim zdaniem tytan nie jest wcale gorszą opcją mm. niż y, motory z dźwiękiem na 2 z was przerzutem, o którym zapominam notorycznie. Z tego miejsca chciałbym przeprosić wszystkich ogarniaczy zasad, którzy oglądają moje moje battle reporty. Czy Karol będzie robił cover save'a grupowego dla swojego Unita? Hmm? A tam było, że chciałeś cover save'a rzucać, miałeś kolesia gdzieś tam in the open, ale drugi z tego Unita stał gdzieś tam w ruince. No co, no to oni wszyscy mają trzypły. A to był żart, to był żar. Ale był żart, Ty <laughs> ale... wiem jeszcze... żart. I wiemy, o której sytuacji mówisz. Tak. Tam on strzelał do ciebie na bojsów. Ja przed... przy moim ogarnianiu zasad no. się śmiałem. Więc ja pamiętam jak dwa lata temu, no to, to w raz nie mnie zwołowałeś, nie? I teraz będę całkiem Już ci mówię, to no. była taka sytuacja, że on do ciebie z tych flatterantów strzelał, i ty miałeś połowę bojców miałeś w terenie, a połowa stała za terenem. No i ty stwierdziłeś, że skoro większość twoich chłopaków jest w terenie, co by działało w piątej piątejcy. No właśnie, to właśnie To byłoby tak. A w tej to już nie. A Alokujesz mundy Akibat, no tak, tak, tak, tak. Czy mają cover, czy nie ja mają cover. Ja może mam sami jakieś takie przyświty, przy wiecie, flashbacki z piątej edycji. Ale w piątej edycji miał być racja. bo w piątej edycji... No Zdarza się, że z kimś gracz i ktoś jeszcze pamięta, na przykład, y, kiedyś się wykłócałem, znaczy wykłócałem, po prostu musieliśmy zajrzeć do kodeksu, ze trzy razy, bo kolega jeszcze pamiętam, jak się atakuje pojazdy z, po, z szóstej edycji, tak, a w żółtnej no. to trochę zmienili. No tak, zmienili, tak nie jest, nie. rzeczywiście. No ale w piątej no dobrze, edycji miał być rację, Karol. Ogarniają, czyli znaczy, że tak powiem, hmm. Uważamy, że formacje są ok, tak? Nawet Wnowsze. bardziej niż Ja uważam, że mogłyby... Są fajnym elementem gry. Standardowy CAD jest jakby fajnie, bo, bo każdy może zrobić CAD. No dobra, tak... ale teraz już, jakąś... Okej, okay, no wiem, że formacje są, yy, no są okej, okay. na turniejach ograniczenia są... Dla jeszcze, nas, przynajmniej... Chłopaki, jeden przykład yy, tak na szybko, o tej flafowości yy, formacji, na przykładzie jednej konkretnej formacji. Yy, jak zacząłem się interesować czterdziecką około... 2012, mhm. czytałem Flaw tam leksykanum i tak dalej. Podobało mi się, że to Imperium to nie jest jakiś monolit, tylko ma jakieś różne frakcje. Masz Space Marinów, masz Imperialną Gwardię, Mechanikum, Asasynów, no. Inkwizycję, mnóstwo różnych fajnych, ciekawych rzeczy, do których przede wszystkim nie do wszystkiego były modele, nie do wszystkiego były zasady. Mechanikum dopiero raczkowało i tylko tak jest wówczas. Inkwizycja no, miała jakieś tam stare modele pamiętające jeszcze chyba trzecią edycję plus no, Grey Knightów powiedzmy, mm -hmm. tak. Y i też przy pomocy Kada, i później Kada i Lite Detachment, no ciężko było jakoś to zrobić, na mamy dwie frakcje, tak? Z, Potem z, z, bymy, z, z właśnie. Potem jeszcze były data slatey, że można było powiedzmy na data slatecie jakiś tam Inquisitorial Warband wystawić, no ale to tak. nadal nie było to. W Gathering Storm 1 mamy formację Imperial Castellans Castellans of the Imperium damy, tak, tak, tak, wszystko, Gdzie mój. jest fajnie wypisane, z których kodeksów tych kodeksów jest kilkanaście. Można brać jednostki, jest wypisane dokładnie, które jednostki można brać. Tam to jest, jest ileś tam można i 4 plus trupsy, 0 plus elitów, heavy ta, ta, ta, ta. i tak dalej. I to jest piękna sprawa dla kogoś, kto chciałby sobie pokolekcjonować różne, różne armie imperialne. Ale też móc je wystawić kiedyś, tak? Dokładnie. To jest, bo możesz można... Imperium zbierasz tych modeli od Groma, to ci się podoba, to ci się podoba i nagle stwierdzasz, hm, zagram sobie tym wszystkim naraz. No właśnie. I nie na formacji un... albo można unbound. unbound, ale teraz można formacji i jeszcze fajne bonusy są. Z bo... minimalnym ograniczeniem teraz to jest, no? tam dostają hatred wszyscy, jeżeli wymaksujesz chyba HQ, to dostają Zelot mhm. zamiast hatred. Trupsy na 5+, wracają do gry. Jeżeli tak, zostanie tak. wybity unit, no, no jest, jest, jest to ciekawe, tak? Więc można. Można battle sisterki, można Grey Knightów, Space Marineów, Assassinów, Inkwizycji, cokolwiek. Mhm. Można sobie w tym wystawić. I to jest, to jest właśnie jeden z tych plusów formacji dla mnie jako flafowego gracza, że daje mi taką możliwość, jest, zgodnie tak. z zasadami zagrania tymi modelami. A teraz takie pytanie. Czy uważacie, że na przykład, żeby zrobić e, zupełnie zbalansowany turniej, taki, żeby był na jak najbardziej zbalansowany, jak się tylko da, to czy nie uważacie, że na przykład fajnym eksperymentem byłoby zrobić... To jest rozpiska, którą musicie przynieść. To są misje, które musimy zagrać. To jest ułożenie terenów przy każdej grze. To jest ułożenie terenów przy, przy każdej grze. Jest minimalna losowość. I teraz jedyne, co Ci zostaje, to jest... Taktyka. Kto pójdzie pierwszy? I Jedna rzecz. Tak, no, ta, no tak, tak, tak. Ale jedyne rzecz to jest, kto pójdzie pierwszy, kto będzie miał więcej farta w kościach i Twoją umiejętność grania. I to moim zdaniem byłoby eliminacja jak największej ilości czynników zmiennych i tak dalej. No My wszyscy gramy dokładnie tym samym rozpiską, dokładnie tymi samymi. Tak, no to no tak, to jest jedno rozwiązanie. Ciekaw czy to by się sprawdziło. Czy jestem, czy znaleźliby się ludzie, którzy by chcieli tak spróbować zagrać. Bo... Ciekaw nawet czy znaleźliby się ludzie, którzy mieliby dokładnie takie modele. No nie, ale to na przykład wiesz, no Proksować nawet nie. Nawet można, wiesz, cudz... nikt nie lubi proksów, ale no, umówmy się, możemy zagrać nawet na wiesz, mówimy o eksperymencie, o eksperymencie tak? to nie jest tak. to, że robimy Spotykamy to się fun, i, tylko to jest naukowy eksperyment i, i każdy orkowy trakt czy, czy, czy Rhino czy, no, czy Chimera to jest dany pojazd każdy model fizyczny to jest taki model nie? na takiej podstawce to Terminator tak. na takiej to Marine tak, na takiej to i tak zagrać jestem, czy to by dało radę czy, czy by, by, trzeba by było kiedyś spróbować i zobaczyć jak to by wyszło na jakieś małe punkty, 500 punktów, 600 punktów spróbować zagrać tak, i zobaczyć bo to jest akurat tyle, że można by ogarnąć wielu. No, Michał ma wielu sp Space Marine'ów możemy to ogarnąć Taktyczne składy. Można jak najbardziej. No, moi chaosowcy też mogą za zwykły Space Mario'ów robić przecież. Mogą oczywiście, to że podstawy. Tych modeli są od ja, ja lubię różnorodność. Nie? Jakby ja lubię, Jak jest, na stole jest różnorodność. Nie? Jak są no, trzy no, armiorków no, i każda jest inna. To ja to najbardziej lubię. Dokładnie. <grym> no, no, <grym> no, nie, to no. mówię zupełnie uczciwie. Jak są... Nic mnie, tak, nic mnie tak nie nuży, jak na przykład jak grałem kiedyś właśnie... To w tej piątej lidze. grałem widzę i grałem... W piątej edycji. W piątej edycji grałem z trzema koleciami z chaosu i wszyscy trzemi tą samą rozpiskę. Jej. no nudy, no wiecie ja... Zaraz za trzecim razem to już już lepiej ogarniać znaczy... <laughs> tak, tak, tak, natomiast mi się właśnie to podoba, że, że na przykład to szwager już nie ma chaosu ale szwager miał chaos, więc miał chaos i to był zupełnie inny chaos, jeden i drugi to mi się podoba. Ja mam orków, ty masz orków i na orkowe też są zbawie. Ja mam ty masz elitę. Ja mam elitę. No. No. Ja, się, ja sobie raczej maluję dużą ilość charakterów, małe, mniejsze, mniejsze składy, jakieś bardziej dawnych jednostek. Nie? Tak, no i dokładnie dodatkowe jeszcze formacje dodają to, ten element hobbystyczny, że ja chcę składać to. Te modele mi się podobają. Tak jak się o flaggitach, podobają mi się flaggiti. Ja chcę zagrać całą armię na flaszgitach. Mi się podobają greczyny. Nie ma chyba formacji na greczyny, ale jeśli by była. Moim zdaniem powinna być. Powinna być. To powinien być jakiś warboss. Powinien być warboss grecinów. bez. Nie ma czegoś takiego, że można wystawić całą armię grecinów? że tam pojazdy dalej? Nie, bo nie ma maszyczek w Musisz mieć co najmniej jednego No To powinien być. Albo grecinów. Gobliny tak się dało zrobić, bo gobliny miały. To fantastyczne. Ale to, o czym o czym mówisz z tymi formacjami? Ja na przykład swoją armię nightlordową, bo ona jest oh, do, double purpose, mm -hmm. w, w 30 są rights of war, które są takimi jakby odpowiednikami formacji 40, gdzie na przykład mm -hmm. musisz... One są... One po prostu jakby... Manewrują na kadzie, że na przykład dostajesz jakieś zasady, ale musisz wziąć trzy trupcy i to muszą być jakieś tam Legion Specific Units. Albo że na przykład jak bierzesz tą formację, to sobie wystawiasz Terminatorów jako trupców, to jest Pride of the Legion, to, to jest elita no, same, tak? mają ten right of war, że motory są. Z y, trupcami na przykład i to co polecałem właśnie szwagrowi, so, który sobie zaczyna armię White Skarów, że fajnie jest obrać sobie right of war, w który celujesz. I jakby zbierać modele pod tym kątem. Pod tym kątem. I ja sobie mm. właśnie dokładnie tak moją armię Nick zbieram, Mieszmy... że robię sobie Terror Assault i ja, mi tam są potrzebne trzy terror składy minimum po pięciu. A chcę ich mieć trzy razy po dziesięć. Mm. I albo woli możesz zbierać sobie. I później. właśnie sobie w tym momencie został mi... Znaczy mogę wystawić trzy składy po pięciu, mm. ale w tym momencie został mi, bo mam ich dwudziestu, mm. jeden skład. Oczywiście nie są wykończeni, <laughs> że... Na te... Mogę ich wystawić na tej, bo to pa spokojnie. Jeszcze jeden dało, argument dało przywołam na korzyść yy, formacji. To jest taki argument. Mam w pracy znajomego, który, mam ma nadzieję, pojawić się na kiltimach, bo będzie się uczył grać. Yy, straszny, flafowy ogarniać. Chciał zagrać tał, tau. Bo stwierdził, że podobają mi się battleshooty. Dziwny człowiek. Dziwny człowiek. <laughs> ja tam znaczy, się Może lubi manga, anime. No to nie Lubi. Lubi Battlesuit, lubi właśnie te gandamy i tak dalej. Chciałby zrobić. Ale chciałby. Tak, Battlesuit. Chciałby zrobić rozpiskę no tylko i wyłącznie na Battlesuitach, tak? Na jakichś Crazysach i tak dalej. Usiadłem z nim i mówię tak, czyli nie chcesz malować piechoty? Mówi, nie, nie chcę w ogóle widzieć piechoty w zasięgu. W ogóle. No tu usiedliśmy, wziąłem tam chyba montka, otworzyłem. Przeglądamy stronę, mówię, tu masz. I kupiłem mu modelek, pokazałem, czy, pokazałem mu y, formację, którą może sobie wykorzystać. Będzie miał trzy kryzysy. Broadside'a, Commandera i Riptida. I to jest jedna formacja. I on po prostu może to wystawić na 800 punktów, czy na milejszym, prawie 800 chyba, i grać w tym, tak? I to jest wszystko po prostu. I sobie po, poszerzasz te oddziały. Nie, tak. To, tak. Na przykład, i Później mówię, pyta się, a, ja, a jaki będę mógł, jak będę mógł to rozszerzyć? No, musisz mieć trzy oddziały kryzysu, no, więc możesz teraz mieć po jednym, minimalnie, a później możesz kupić drugiego boksa zrobić sobie po tam trzech, a później zrobić tam no po dwóch, a później po trzech i tak dalej, to tak sobie to rozbudowywać. Bo Irptide'y też może sobie rozbudować do trzech Irptide'ów w jednym oddziale, tak, w jednym mm. tym tym. I to jest właśnie bardzo fajne, że człowiek chciał dokładnie tym grać, tak? Ja ty, dajesz przykład Lashgitów, tutaj mam gościa, który chce grać tylko sutami, nie chce w ogóle patrzeć na piechotę, proszę. Masz, graj. Chciałbym grać tylko czołgami? No to bierzesz sobie na przykład te jest, jest po... coś z Imperialnej Gwardii, że tylko czołgi. Ale nawet Tau'ma, nawet Leman się trupsam. Ale nawet Tau'ma formację, że masz do 12 czołg... do 12 9 Hammerheadów i 3 Skyray możesz wystawić. Teraz, możesz i wystawiasz teraz tu. No i teraz taki koleś, który gra jakimiś Eldarami, no f... zrób coś temu, No zobacz jak to będzie się grało. Nie masz piechoty, którą możesz wystraszyć. Pojazdy są fearless, nie, więc stoją po prostu. No i tak jak ty, ma jakąś rozpę z czterema No okej, okay. Twoja rozpę się na tym, że straszysz. Moje pojazdy stoją, nie boją się niczego, nie uciekną, bo nie mają liderki i, i co. No i także każda formacja ma jakąś swoją. To, czego mi brakuje w Warhammerze, a ja bardzo chciałem to zobaczyć, albo chciałem, żeby jakby interesować się tym hobby i grać jeszcze, kiedy to by się stało, to jest coś takiego, żeby. To jest to, co trochę się rozmywa, bo kiedyś było tak, yy, że że Marinsi tu byli ci twardzi, nie? Ale to tu byli ci mięscy, Że darzy, co prawda nie mieli tych pancerzy takich potężnych jak, jak, mieli, jak mieli właśnie Space Marinesi. A teraz w zasadzie taki, taki dwa armora to jest taki standard, nie? <laughs> w, zasadzie, w zasadzie każdy, może, wszędzie możesz wystawić wszystko na dwa armora. Możesz się tego... robić fajnie jak ma przerzut i im, im wola, nie? Tak, tak. Ale wiesz, zabrakuje mi tego takiego... Takiego smaczku, pewnym, że, że, tak, że tak, żeby się tego Typowe tak, charakterystyki, tak, tak, każdy tak, tak, tak, żeby, żeby orków właśnie było dużo. Każdy, ciąg, każdy ciągnie do tych statów marinesowych, czwórki wszędzie. Nie że nowe modele z czasem wychodzące muszą mieć trochę lepsze staty, żeby ludzie kupili, mm. bo będą dalej grali historię. Ale weźmy też pod uwagę, że nie może być tak, że na Space gra, Marine tak, będą bo... Space, Marin, Space Marinami z Flafu, bo tak naprawdę, żebyśmy jak gramy na 2000 punktów, to ty powinieneś móc wystawić max 10 Space Marinów. Koniec. No. Flafowo tak. I oni 10 Space Marionów wychodzi i oni, armia 2000 punktów orków. Zakładamy, że żadne y, niezmechanizowane, czyli Orki, 2000 orków. I 10 Space Mariów stoi i oni mają szansę zagrać przeciwko 400 Orkom, nie? Przesadzam trochę oczywiście no tak, teraz, tak, rozumiem, ale tak, tak, tak powinno być, nie? że po prostu, ale wtedy nie kupisz tylu modeli, tak, no i mów mi się, no że to, to jest biznes, wiadomo. to jest to jest, biznes, jest model biznesowy, on musi się sprzedać, to nie jest wina Games tutaj tutaj także nie, nie, nie, nie na Games Workshop, Games Workshop znowu, ale tak to po prostu wygląda, tak, że to musi sprzedawać i oni muszą szukać jakiejś tej luki, że Space Money są coraz słabsi relatywnie do innych armii. Się, bo to są, się... bo są, bo fizycznie są. Ale wiecie, Space nie stało. zawsze byli armią, która gdzieś jest w środku, tak? Oni nie są super, tak. super mega wymiataczami, ale też nie są armią, na którą się wiesz, no jak widzisz, że, że gości wystawia, to, to masz wygraną w kieszeni, tak? To jest armia, która jest totalnie w środku stawki. Według mnie. nie ja się w ogóle nie zastanawiam. Ja lubię sobie, jak sobie gram na tak zasadniczo, jak sobie biorę te rozpiski, już mam te modele, które mi się podoba, to tam sobie myślę. Ja, ja zupełnie inaczej podchodzę do kwestii, do kwestii samej strategii, samej gry, bo ja yy, najpierw na przykład składam model, biorę sobie tych trzech mega meganobów, składam ich sobie z piłami, bo mi się tak podoba nie, nie miałem jeszcze, of cool. nie, miałem, nie, miałem jeszcze, nie miałem jeszcze kodeksów, wtedy, no, może jakiś elektroniczny, gdzieś te ściągnąłem, ale nie, nie, w ogóle nawet nie wiedziałem, czy trzech może mieć. Ale sobie złożyłem tak, bo, bo stwierdziłem, że, że zasadniczo tak składam, bo jeszcze wtedy w ogóle nie miałem opcji, że będę grał orkami. Złożyłem sobie, bo mi się podoba, to był pierwszy odział orków który zrobiłem. I jakby. I okej, okay, i mam ich, i oni są. I teraz, jak gram na przykład z tobą, to ja sobie kombinuję. No dobra, mam tych trzech gości, oni się w no to, oni, to wiem, że oni świetnie rozwalają pojazdy, tak? Oni się do tego super nadają. Wiem, że jak nie masz jakiegoś ciężkiego sprzętu, to oni będą dość wytrzymali, bo są po dwa łundy, dwa armor i tak sobie kombinują z drugiej strony. Jak już coś mam, czy od flash gity. to nie jest, Cię żaden. Czy robisz coś, co przy... Kontra to Ty sobie składasz coś, to wygląda fajnie, a potem tak, myślę to, co coś... mam i jak tak, to wykorzystać, tak jak, tak jak a ludzie, mówię... którzy grają na jak patrzą, ok, chcę tak wygrać, tak, ja co muszę złożyć, żeby wygrać. Nie? Żeby... Tak, jakby to, to jest, wiecie, to, to kombinowanie. Ja sobie lubię pokombinować, jeśli chodzi, na, to zupełnie ja wychodzę z założenia, że jestem jakby dowódcą tak? i mam na stole pewne rzeczy. Tak? Dowódca nie ma nigdy niczego, wszystkiego, ma pewne zagraniczone zasoby i mam w swoich zasobach to, to, to no, i okay. to. I trzeba tu wykorzystać tak, żeby, żeby wiesz, no wiadomo, że Jasne. nie wyślesz swoich naj, najdzielniejszych flashgitów, najlepiej uzbrojonych flash -git nie, nie bez powodu wygląda jak wygląda, jest bogaty, obnosi się ze wszystkim, no ale nie rzucisz go na środek stołu, żeby zginął bez sensu. Tak, no to jest w ogóle... Znaczy, nie, możesz, <śmiech> <śmiech> nikt ci nie zabroni, natomiast jakby, wiecie, to z, z, z, z, są wojskowe cię ten... na, ostatnich, na ostatnich manewrach ktoś się mnie właśnie pytał, ty, a czemu wziąłeś te jednostki na przykład, a w chaosie to są lepsze na przykład te drugie. Ja mówię... No wiesz, lubię. nie, nie, po prostu te, te drugie mam, ale nie mam ich jeszcze złożonych i pomalowanych, wziąłem na turniej to, co mam pomalowane i, I to jest ta różnica w podejściu i, wiesz, to co mam, to mam pomalowane cięcie, a nie jakoś, jakoś nie ten wiesz, nawet jak pomaluję coś i to wygląda no nie za dobrze, tak to jakąś taką wewnętrzną dumę mam, że mam swoje, mam pomalowane jak jest pomalowane, tak wygląda, ale jest pomalowane nie muszę od nikogo pożyczać, jakichś cudzych modeli, żeby grać, tylko biorę to co mam jestem w stanie wystawić tyle i tyle punktów Powiem wam, powiem wam, do czego zmierzam. Bo zmierzam do tego, że na małe punkty tam ostatnio graliśmy. Ja, tych, ja tymi flaszgitami, w zasadzie gram cały czas z tymi samymi modelami, mm -hmm. bo innych odczych bo innych nie mam albo nie lubię ich używać. I jeżeli grasz cały czas tą samą rozpiską, grasz nie flaszgitami, które w internecie przeczyta, że to są bez sensu, że w ogóle się nimi nie da grać, ale grasz nimi, grasz nimi, grasz nimi, grasz, popełniasz błędy, widzisz do czego są dobre, do czego są niedobre, i uważam, że po jakimś czasie naturalnie zaczynasz grać im po prostu lepiej. Tak, bo to, Tak, bo, bo fizycznie wiesz, że na przykład o, tam po trzeciej grze stwierdzasz, że no nie, musi być Battle Wagon, tak? No nie, ma, nie ma opcji. Mm -hmm. Otwarty. I nagle się okazuje, że ten Battle Wagon z tymi 20 ma gitami to wcale nie jest takie dno, jak piszą w internetach, tylko, że podjeżdża mi oddział relaksa motorów i relaks się śmieje ha ha, ha. po czym ja mówię, no dobra 20 strzałów AP D6 Dwa i oddział super wypasionych motorów relaksa zniknął z powierzchni ziemi, bo jakby zaczynasz grać z zaczynasz tą jednostką, coraz więcej zaczynasz po prostu dostosowywać swoją taktykę i wiesz, znasz swoje ograniczenia. No tutaj sobie już jakaś tam losowość. No, no plus losowość, ale wiesz co potrafią, nie? Wiesz, wiesz co potrafią zrobić. Tak samo jak Robert kiedyś grał jeszcze w piątej edycji mm. i on też tak właśnie jak, jak Vince wystawiał modele, które miał pomalowane i grał w lidze. I, i sami powiedział, że na początku ligi go no są tam jakiegoś predatora coś jeszcze i sami powiedział, że na koniec ligi szło mu już o niebo lepiej, bo wiedział co potrafi ten predator, wiedział co potrafił ten. Bo go grał chaosem i nie miał dwóch laszy i oblitów, nie? Mm. <śmiech> Czyli był jedyną rozpiską, która nie nie spełniała standardów Wiesz, piątej edycji. Stużnik No, no. I, i wiesz, i nagle się okazywało, że tego ta jego rozpiska, która na początku, która, na którą wszyscy patrzyli, wiesz, ha ha ha, nowy nie zna się, nie, nie wie, że trzeba na oblitach, nie i lasem. <laughs> głupi taki, jeszcze nie nauczył się, I okazało że on potrafił ich pokarać, nie tą rozpiską, tą zupełnie inną. Czasami nie, nawet nie, nie, nie musisz wygrać, wystarczy, że zagrasz równą grę z kimś, kto ma ciśnienie na rozpiskę. Zresztą To weźmy też pod uwagę, że ci ludzie właśnie power Gamerzy i tak dalej, jak są przygotowani psychicznie, że będzie miał dwa laszy i oblity. No, to powiedzmy, tak. że jakiś tam pomysł mają, jak grać przeciwko czemuś takiego. A, tu A tutaj nagle ma coś zupełnie innego, i nie do końca tak, A w internecie nie wiem. Przed, przed tą nową, nowym do chaosu kodeksem przeczytałem, że na jakimś turnieju, właśnie dużym amerykańskim, jakiś gracz przyniósł House lorda i dwa te, i dwa oddziały tych chaos space marinów jako trupcy w kadzie. I ludzie mu na, na ten brawo. co brawo tak. za odwagę. Ja przyniosłem coś takiego na ostatni turniej, Udało mi się wygrać grę z Eldarami, udało mi się wygrać grę z Necronami. A nawet nie Błąd musisz wygrać, to jest bardzo... tak jak Karol mówi, wystarczy, że rozegrasz równą rozgrywkę. Nawet przez I to, że. Wygrałeś, ktoś ma pecha, no. a ty masz, ty masz lepsze w sensie, kości, bo to też jest wyróżniane. W sensie. Tak, tak. Trzy no. jedynki pod rząd też można wyrzucić, nie, nie ma żadnego problemu. No Może tak Karolowi stało. Siedem jedynek pod rząd wyrzucić w jednej grze. Jak... <laughs> a tak, właśnie, Musimy o tym powiedzieć. To jest bardzo fajna rzecz, na ostatnim killcimie e, Michał e, miał tak kiepskie rzuty, że po prostu ja już połapakałem ze śmiechu. E, Dobrze, że to była ostatnia gra. Chyba się, no to jest ten drugi temat, który siłą rzeczy omawiamy też przy formacjach. Temat miał się nazywać granie turniejowe kontra granie towarzyskie, który styl nam bardziej pasuje, jak znaleźć złoty środek i czy jest sens drążyć temat. Więc ja osobiście nie jestem graczem kompetytywnym w ogóle. Tak naprawdę w połowie jestem graczem, można powiedzieć, bo gram bardzo rzadko, bardziej maluję i składam. Natomiast jak gram no ok tak jak wspominałem, cieszę się jak jest flafowo, jak y, Forged Narrative robimy, mm. tak jak to zaleca tak. Rule book i tak dalej. Ale nawet ja, niekompetytywny gracz, potrafię się zagotować troszeczkę i no, musiałem sobie wyjść na szluga y, przy graniu w Kill Team z Karolem, kiedy rzuciłem 7 jedynek pod rząd. To było, I to na sejwach, tak? to, to, to Na sejwach, to... na strzelaniu i na tym, czy gramy kolejną turę. Tak, bo to było tak, że <laughs> Michał podjechał do mnie swoim Rajnosem, którego udało mi się otworzyć. E, za Strzałem, z jakiejś tam plazmy czy z czegoś, z, z, z tałowskiej melty, otworzyłem go. Wyskoczy, wyskoczyło czterech twoich kolesi z niego. Strzeliłem ze zwykłych pulse, pulse Rifle. Ów. oczywiście miał swego armora 3+, wywinęło się obydwa, zginęło dwóch z wyklaków. Później oddałem kolejną, kolejną salwę z dwóch dronek. Miałeś kolejnych swoich dwóch specjalistów, chyba z tam dwóch jakiś, no, z lepszymi broniami. Czyli bolter. Rzuciłeś kolejne dwie jedynki, i dwójki. Czyli to w ogóle jedynki były chyba, nie? Dwie jedynki. I dwie jedynki. A... Co było następne później coś koleś Ja strzelałem do ciebie też coś tam i nie weszło coś tak i później Overwatch o, i był koniec twojej tury czy, czy gramy dalej i rzuciłeś jedynkę i na tym się zakończyło a ja leżałem pod stoim, po prostu spokojem ze śmiechu nie, nie, nie to że śmiałem się śmiełem, tylko po prostu ta sytuacja była tak absurdalna że po prostu nigdy nie widziałem <śmiech> że w jednym rzucie jak ktoś rzuci raz rzuci, widziałem jak ktoś, jak ktoś rzucił 5 czy 6 jedynek naraz, na raz na jakichś tam 2 plusach czy coś tam no, ale nie no okay, jak rzucasz nie wiem, 40 ataków no to no tak, no, może ale być 6 raz po razie jedna za drugą po prostu nie widziałem Przecież tak. jak ja z tobą grałem, to pierwsza rzecz jaką zrobiłem, to czempion raptorów się zabił na terenie. A tak, to... tak. A zaraz potem się gościł drugi raptor z plazmą, się wysadził w powietrze. Tak? To, to, jest taka, to jest taka sytuacja, jak ostatnio graliśmy z Karolem Big Max z Big z Shock Attack Gunem. Też wyrzucił dwie dynki, się, przecież. Bo no, może drugi... no ja coś przyciągam w takim razie. To, to twój chaos jest tak jak ten dev squadron orków kraczają do akcji rozbił się. No to, to, jest, to jego to jest 24 rozbicie tak, tak, w tym ty miesiącu. To jest komiks z Squadron. Polecam. Death Squadron o tym elitarnym ale wiesz, oddziale. Że takie, taką animację, jak film Ultramarine mówi. the Movie. Właśnie mamy oddział elitarnych Lordów, którzy tam od 10 000 lat wyskakują z Warpu gdzieś tam to wage war on Potykałem the equilibrium ziemi. wiesz, pierwszy wpada nadziewa się przez, przez okno na jakieś, wiesz ostrze na ziemi, drugi strzela z plazmy, ma już na muszce tam jakichś lojalistów, którzy ta, wyznają taka, super, nie, trafia w ogóle, mu wybucha ta plazma tutaj, nie? pełna powaga, że tu idziemy do boju, dwóch już nie żyje nie? jeszcze nie zaczęli walki nie? No, tak jest, kurde ja, mo, moim tym środkiem jest to, że tak jak Wam mówię, składam sobie modele tak, jak mi się podobają, zupełnie... I to jest tanie, taka rada dla wszystkich, można Składam modele tak, jak mi się... Wiecie dlaczego? Bo składam, jak je złożę, jak mi się podobają i nawet mi pozmieniają zasady, to te modele nadal mi się będą podobać. To ja Wam poradzę tak, złóżcie tak, jak Wam się podoba, ale niech tam będą magnesy. W przyszłości sami sobie podziękujecie. I tym akcentem zakończymy omawianie tego działu. Widzimy do... się w następnym temacie, którym będzie muzyka. Na koniec mamy temat luźny, yy, taki. Wolny to się nazywa. Po nie temat nie wolny. <laughs> yy, Ale jakiej, jakiej muzyki słuchacie podczas gier? Co polecamy, czego słuchamy? Slayera. No, znaczy, no, no wiadomo, musimy użyć hasła internetowego, które swojego czasu wszędzie było Slayer, kurwa. Jeżeli na przykład na Facebooku był quiz taki, gdzie można dodawać swoje odpowiedzi, tak, że na przykład autor quizu daje trzy odpowiedzi, a można swoje to trafiłem, że był taki quiz, co, je, co może być największą przeszkodą na budowanie związku między ludźmi. No oczywiście było slayer kurwa, było czołg. Czołg. Tak. I tym podobne. No także, no tak, można, można slayera y... Iron Maiden, co kto lubi tak naprawdę, tak, muzykę, której się słucha na co dzień, można też posłuchać przy graniu, ale też zdarzało nam się, co najmniej kilka razy, Przegrali jak graliśmy... Przy malowaniu? A, podczas gier, ok, podczas, podczas gier. gier. Zdarzało nam się z Zigim, pamiętam jak u Ciebie, kiedyś jeszcze dawno temu graliśmy z YouTube'a, mhm. puszczaliśmy muzykę z, z gier Warhammerowych. Tak, ścieżkę dziką z Doom też mieszaliśmy to ze ścieżką dziękową z Company of Heroes. Bo to też taka. Też relic entertainment chyba, tak? No, ale, tak, ale chodzi o to, że to jest taka, wiecie, epicka, militarystyczna muzyka, tak, tak, nie? Tak, tak. tak. E, są tam i i tak dalej, ale tak, do gry. Czy no ja ostatnio bardzo mało muzyki słuchałem do gry, bo jak się nagrywa Battle Reportu, to ciężko słać. To... Potem ciężko pociąć to jest. Tak, tak, tak. I, i, i ewentualnie tak jak żeśmy nagrywali właśnie z Michałem, to jak, jak nagrywaliśmy Battle Report, że... Przerywaliśmy robiliśmy, na robiliśmy podsumowania, tak? tak? Ale w momencie, kiedy tak jak teraz grałem z Witkiem i grałem z Michałem, że nagrywaliśmy właśnie wszystko, co robiliśmy, nie da się wtedy słuchać, więc nie słucham ostatnio żadnej muzyki. Jeśli chodzi o malowanie, to słucham wszystkiego, co mnie nie, niezbyt, że tak powiem. Pochłania, czyli muzyka, która jest po prostu taki muzak, tak po prostu tło. I do tego dla mnie osobiście mój gust muzyczny bardzo dobrze odbiera psa i transy, różne takie rzeczy, co jest tam. Wiecie, Motywuje mój mózg do działania, po prostu ja cały czas maluję i tak niestety potrafię czasami do trzeciej nad ranem się dzieci malować. To powiem wam, że jeszcze przy tej muzyce do grania właśnie, oprócz tego, że można puścić ścieżkę z Dawn of mm. serdecznie polecam ścieżkę z gry Chaos Gate, tam też są takie huralne, epickie, klasyczne, klasycznie brzmiące motywy. Muzyka z tego ostatniego fan filmu The Lord Inquisitor, z tego 9 wstępu też jest bardzo fajna, żeby sobie mm. puścić do grania. Yy, Do oczywiście mówimy tutaj i o jedynce i o dwójce. Tak, jest jedynka e, bo i tutaj, tutaj była ciekawa muzyka. I też muzyka z filmu Ultramarines. Tak. Też tak. pasuje. Tam jest dużo. No tak, no, wszystko, wszystko w klimacie, ale ogólnie bardzo. bardzo na przykład Company of Heroes nam bardzo podpasowało i sądzę, że jakbyśmy zagrali yy, i puścili muzykę na przykład, nie wiem, z, z nie wiem, Band of Brothers czy z czegoś też by to pasowało, bo to jest wszystko taka muzyka, ma jakieś tam smaczki. I ogólnie. Kiedyś też próbowaliśmy słuchać muzyki, trzeciego. czego? Słuchaliśmy kapeli Vince'a, któregoś razem. Wejdera słuchaliśmy. Wejdera słuchaliśmy starych kaset, które gdzieś tam... To... Kazika chyba jakiegoś kasetę miała. E... <grym> Kazika, tak, wszystko co miałem na kasetach, nie? Mm. E, I nawet przez chwilę słuchaliśmy Ace of Base. Co tak? Polecam It's a beautiful osobiście. life, rzuć jedynkę. Albo jeden. jeden. <grym> polecam, polecam soundtrack z takiej starej gierki strategicznej Kroniki Czarnego Księżyca. Bardzo fajne. To Polska Nie, Chronicles of the Dark Moon czy Black Moon. To jest, to jest gra strategiczna, taka w, w klimacie trochę yy, Warcrafta z 90., mm. chyba 7, czy coś? Gier, gierkę polecam, ogólnie jest całkiem fajna. Yy, natomiast to jest na podstawie takiego francuskiego francuskiej serii komiksów. i Tam mm. jest chyba z 17 zeszytów komiks, też polecam. On jest troszeczkę. Yy, on jest bardziej w klimacie Torgala niż czegokolwiek innego. To znaczy, że. Yy, Dużo gołych bans, dużo krwi. To jest, jest, jest typowy, typowy komiks europejski. Tak? Taki, dark, taki Dark Fantasy, on jest najbliższy klimatowi mm. y, temu staremu Warhammer fantasy, broń Boże Age of Sigmar. Więc jest dużo takich armii, które są bardzo odznaczone kolorystycznie od siebie, które się ścierają, mm -hmm. intryga polityczna. A propos dużo propos... wątków seksualnych jakichś takich i całkiem fajnie. I muzyka do tej gierki jest po prostu fajna, taka właśnie huralna, średniowieczna. Jak ostatnio Kill Team graliśmy tylko we dwóch ze szwagrem, to akurat ją puszczałem. A propos. A propos a boże Agent Sigmar, nie tylko zacznijmy jak Korwin Mikkel. Angel Sigmar Tha ja, <laughs> Z tego co słyszałem, to system jest całkiem fajny, tylko po prostu jak nie czytałem ale... czytałem fluff, to jest po prostu Jezus ma aria. No tak, tak, ooo... ale ogólnie. Nie chyba nie chyba, chyba, nie... specy... chyba specjalnie Mata Warda ściągnęli, żeby po prostu on pisz FLAW do nowego a, systemu, a on zrobił! Dobra. Ktoś już teorię spiskową wykminił, że jakoś, nie wiem, około połowy zeszłego roku. Matt Ward na Twitterze, na Instagramie gdzieś tam pokazał swoje zdjęcie przed Warhammer Headquarters w Nottingham, że no, dawno tu nie byłem, nie? No i tam wchodzi tam do środka, nie? No i jest taka teoria, że to, co właśnie jako drugi temat wolny możemy napomknąć w Gathering Storm 3, o czym pewnie już wiecie, jeżeli. Nie jesteście odcięci od internetu, będzie primarcha ultramarinsów. Robon Gulimon! E... <gül> francuski pipas! <primar. gül> <gül> Robon Gulimon! <gül> Takiej wymowy jeszcze nie słyszałem? Okay. <gül> Wulę włochamy -e a we <gül> No ale dawaj, dawaj. E, Że będzie Robot Gulliman no i ludzie wymyślili, że no to na pewno Ward, Matt Ward wrócił, żeby ożywić Gulimana. Abstrahując od tego, no, może troszkę z Ziggy wstaw ładny obrazek podcasta, żeby było widać, bo zostały wypuszczone najpierw przecieknięte fotki. Jednego dnia znikąd po prostu to uderzyło przeciek zdjęcia z White Dwarfa, gdzie stoi. Z marcowego tak, White Dwarfa, gdzie stoi, no, no, Gulliman, no nie da się Robomą grymą. cypher i jakiś greyknightowy Tak, cypher i Janusz z Grejnacku. I kapitan Janusz od Jestem kapitan Janusz i mam stopień kapitala. Tak, no, Oraz i, wąs. Ten. Wąs jest wąsem. Chodź szugunię. Trzeba go na krześle ustawić na podstawce. Nie, no, trzeba poczekać, aż jakiś, wiesz, z Majskarów wyjdzie. Chodź szugunię. No, tak, no, no i słuchajcie, no i... Yy... Jaram się niemożebnie e, na to, że będzie, że będzie pierwszy primarcha lojalistyczny w ja tak. Jaram się jak flota Stanisa Baratjona, tak? E, no, no, motywacja bardzo mi skoczyła, o, o czym wspominałem na początku, żeby malować ultrasów, żeby... Pełna kompania, albo możliwie pełna, była gotowa tak, na, kompania, przybycie, na przybycie Lorda MacRagno już nie ma Legionów czy gdzieś. A są, są, są jak, będzie, jak będzie prymas, to może Legion było, było nie? Było co innego, bo ja pamiętaj, że to jest ten prymas, który wymyślił rozbicie No żaptery. wiem, ale zobacz, co się stało, nie? Wróciłbym, on eee, no, <śmiech> to, <śmiech> to chodziło to nie zadziałało. <śmiech> ja myślę, że to może być dużo akcji takich, jak zaobserwowaliśmy w tych filmikach na YouTubie. Serdecznie polecam, e, co by było, gdyby Imperator miał urządzenie syntezator mowy. <śmiech> Ale nie ma za no to... czwarty odcinek. Znaczy nie, tam dalej też jeszcze są śmieszne motywy. Jest to rozwleczone bardziej, ale jest to zabawne. W każdym razie podejrzewam, że reakcja Gulimana na wiele zjawisk będzie podobna jak imperatora. Na przykład jak usłyszał o Inkwizycji i o tym, że Grey Knighti gdzieś tam lecą na misję yy, zabili cały klasztor sisterek i wysmarowali się ich krwią, żeby być bardziej chronieni przed demonami, to generalnie mu się zrobił overload wszystkich urządzeń. Iskry się zaczęły sypać. Nie? What the fuck? Także Guliman może mieć podobnie, nie? Co byście zrobili z moim imperium? No weźmy plazmę i rzucimy tylko od razu. Nie Zobaczcie. o takie imperium walczyłem. Tak, tak. Słuchajcie, no właśnie na Twitterze założyli konto angry, Oj, tam. angry yeah. robot I tam, I tam są właśnie wpisy typu: Aha, czyli przez 10 tysięcy lat nadal wam się nie udało wynaleźć plazmy, która jeden z sześć strzałów nie zabija strzelającego. Hashtag not my mechanicum. <laughs> It's not my no właśnie, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, tak, nie. Tak, Taki, no tutaj troszkę satyra z, z na czasy obecne. Nie. Czy, czy właśnie tego Twittera nie prowadzi, czasem ktoś z po prostu nie podkręca Możliwe, że to jest akcja, akcja cool, marketingowa, no. albo jest wpis typu, aha, czyli teraz na bokach Radera mocujemy boltery, co my jesteśmy rolnicy? <laughs> <laughs> ale, ale, ale, bo to odnośnie Landraidera, nie, nie wiem czy to był jakiś spółw czy coś, ale słyszałem, że ogólnie Land Rider był wykorzystywany pi pierwotnie, pierwszy Land Rider jako do pracy ag agro. coś tam, coś tam. Y A nie y rajno. Nie, właśnie, no właśnie Land Raider. Może Land Raider. No, Może pojazd, znaczy, że... który wtedy nie był nazywany Land Raiderem, bo on później został tak, nazwany. On został nazwany jak niejaki Arkan Land z Mechanikum, tak. od, odnalazł plany. Tak, Czyli to... ten STC, Standard Template Construct, i zostało to nazwane jego imieniem. No tak? przecież terminatorowe zbroje to hmm. w pierwszym wydaniu to były po prostu hazard-shooty do, no. do pracy w reaktorach takich z dużym stężeniem promieniowania i tak dalej. Mogę. A to jest fajne, to jest taki bardzo sci-fi motyw taki. No. Że czuj, że to jest daleka przyszłość, jak już tak? że no no, oni po prostu przerabiają coś, co już zostało kiedyś wynalezione, tak? mm -hmm. ale przez to Age of Strife jest repurposed do jakichś Teraz innych zadań. Przez to, że there is only war, tak? no to wszystko musi być do wykorzystania wojennego. No nie miałbyś Miniature War Battle, jakby było tylko PiS, tak? No raczej. Teraz tylko czekaj, aż Ursus zacznie się reklamować w 40 i będziemy mieć pojazdy Land Raidery i Ursusy. Ursus Raider. Taki wiesz, y chapter stylizowany na, na Armię Radziecką, tak? Z takimi traktorami, z działami, tak? Kukuruzniki. Kuk I katiusze no indykatory. Uskrzydlony nieźle. Chyba wjechaliśmy troszkę panowie za bardzo. To już jest Muzyka! A... Tak, du no, o muzyce w sumie jeżeli wspomnieliśmy, co, co słuchamy przy graniu, to też możemy pogadać o tym, czego słuchamy przy malowaniu. Mm. E, ja swojego czasu słuchałem bardzo dużo muzyki przy malowaniu, najróżniejszej od, nie wiem, Mozarta po Depesz Mode. Natomiast ostatnio yy, główny, główna rzecz, która leci ze słuchawek w czasie malowania to jest YouTube i z YouTube'a lecą yy, Tabletop Minions, kan kanał yy, Atom Smashera, który bardzo fajnie, bardzo ciekawie gada o hobby i też no, nawet parę poglądów mi na naprostował mogę powiedzieć yy, z swoim, ten, swoim gadaniem. Yy, filmiki Karola czasami też jak coś wrzuci to też zobaczę co tam pogadał. O czym, o czym yy, No nadal to jest w temacie, tak? O 40. Hmm. Filmiki takiego kanału <coughs> Volts of Terra, yy, tak. gdzie facet opowiada o Flafie. Hmm. Takie fajne streszczenia, jak wam się nie chce czytać, nie wiem, 40 książek z herezji, to można posłuchać streszczenia na przykład, co robił Angron, co on ty... robił Fulgrim tak. i tak Ale on nawet, nie tak. tylko streszcza rzeczą, też yy, na przykład robi tematy na, opisuje na przykład dany yy, chapter. I, i, i tak, dalej, przekrojowo, dalej, bardzo, bardzo przekrojowo. Bardzo wszystko skoncentrowane na flafie, mniej na zasadach, bardziej na flafie. Tak, znaczy, tak. W ogóle tak. chyba na zasadach tak, nie, nie, nie Tak, to, to jest kanał, jak Chcecie się to. ogólnie, jak się wkręcacie i chcecie sobie szybko ogarnąć, co tak. jest co w imperium. I, i bardzo no. fajnie, bo ma to podzielone na playlisty, więc może sobie później na przykład, gracie Gwardym, czy w ogóle Imperium, sobie playlistę Imperium, i tam po prostu będzie leciało wam w kółko. Te, te filmiki można to, słuchając tak biernie zapamiętywać i no, wyłapywać te co ciekawsze rzeczy, te mm -hmm. smaczki. A naprawdę bardzo rzetelnie to robi. Jak, jak na moją wiedzę, to naprawdę w wie o, o, ogromna ilość. Kolejna rzecz, to no, też można przy malowaniu, co kiedyś praktykowałem, teraz już rzadziej, yy, audiobooki i audiodramy Tak. Dużo tego znajomości zostajemy, zostajemy w klimacie. Ja i... dużo słucham właśnie Tak uważajcie, bo na, YouTube, na przykład na chomiku jest bardzo dużo, znalazłem takie repozytorium i ściągnąłem chyba, nie wiem, no sporo, spółgiga chyba ściągnąłem, po, po, po czym się zorientowałem, że. E, jakiś debil, sorry, ale nie nazwę tej osoby inaczej, po prostu przepuścił to wszystko przez Iwonę, nie? Od, Odpalam co do audiobooka. Nie. <słuchaj> serio. O, bo, bo, bo, bo, bo, bo. I koleś to nas. Mamy 41. Dajmy. Ale wiecie, co jest ale jak jest przez męski bój. głos, co prawda? Przez męską wersję, ale słuchajcie, odpaliłem to, odwracam się mówię, no dobra. Słucham, nie? Tak, słucham, słucham, mówię, coś mi tu nie gra. Mówię i ja tyle mega po prostu Koleś mnie tak wkurzył, że tam na tym jakiś tam skomentowałem mu po prostu coś. Bo Ale wiesz co? Widzisz, jak... Nie kupuję z Black Library, piraci z Chomika masz swoje. Ale najgorsze <śmiech> jest to, słuchajcie, że ja myślę, że jak on tam coś dodał, jakiś, no, jak później się wiesz, zorientowałem i spojrzałem na nazwę pliku, to tam faktycznie widać, że to jest Iwona po prostu. I tam on to jakoś to nazwał. Mm, chyba nawet Iwona napisał Czytanie na ze zrozumieniem. Ale wiesz, po prostu podnieciłem się tak, że znalazłem <śmiech> audiobook, którego nie mogłem znaleźć. Mówię, dobra, wszystkie części. Ziu, wrzucam i. Kurw, no, no. Ale Black Library jest wiesz, też trochę winne, bo to co mówiłem Szwagrowi jest, jest ten debetrier, yy, gdzie macie dużo o tych... o Tersach i się okazuje, że tersi to są Russians IN SPACE! CARN! CAPTAIN CARN! WE NEED TO GO TO LAND RAIDER! IT WAS DESTROYED! To, to. Albo na przykład jak Konrad Kers mówi, jak Bela Lugosi z tego pierwszego Drakuli. Co? So. I will drink your blood today. <laughs> ale wiecie, no to o, a, pomimo, pomimo tego, moim zdaniem, audiobooki e, games, Black Library są jednymi z lepszych, bo tam jest nie dość, że głosy są podkładane często. Audiodramy. No dobrze, ale nawet jeśli koleś stara się jeden no, czytać, to nawet jest to czytane naprawdę profesjonalnie i często są jakieś... A słyszałeś, jaki Angron ma głos? Stary, jakbyś ale jechał... Ale jak jakbyś... to Nie, bo tego się nie da to słuchać. Jest jakbyś jechał... gustu. Ja... Nie, nie, to jest nie, Nie, gusto. On brzmi jak stara baba, albo jakbyś jechał paznokciami po tego. Gościu naprawdę robimy głos... Kurwa, to stary, jakby się, jakby się, sucha, jakby się Helu, jakbyś się Helu nałykał i tak, o, jakby Anglon był taką skrzyczącą babą. Naprawdę tch, musiałem to wyłączyć, po prostu nie dało się tego słuchać. Tak? No to wiesz, to zaskakujące jest dość. No cóż no. Ale audiobooki ogólnie szukajcie sobie. Z audiobooków. audiobooków y, słuchajcie, y, które mi się najprzyjemniej słuchało, to była ta pierwsza trylogia herezji, czyli tam. Fałszywi bogowie, Herezja Horusa i yy, yy, yy, Horus rising, rising, tak. Horus Rising, Horus i Fulgrim, Fulgrim jest trzeci, nie, Fulgrim Czwa... piąty. Nie, jest piąty. Twój jest drugi, trzeci, No dobra, w każdym razie jeszcze trzy książki, a także Prospero płonie i Tysiąc synów, czyli ta dwuksiątka, dylogia chyba się mówi, o spaleniu Prospero. Ksiąg. One były, dwóch książek. One były czytane przez niejakiego Martina Elisa. To jest taki troszkę angielski Tomasz Knapik. To jest taki bardzo głęboki głos z lekką chrypką, bardzo taki stonowany. Bardzo przyjemnie się słucha tych książek, które on czyta. Także polecam. Witku, a Armstrong to? całkiem fajnie czyta. Ja, ja, ja maluję w zupełnej ciszy. Taki. To może dlatego masz tak rzadko motywację do tego. Zrób sobie z sali taką korelację w mózgu, że na przykład jeżeli słuchasz o 40, to malujesz. I to ci będzie w krew. To jest takie programowanie się. Hmm? Może. Może? <głosy> nie, nie, mówię zupełnie poważnie. Słucham, to warto spróbować. Maluję w kompletnej ciszy. A spróbuj, bo wiesz, masz wtedy motywację do słuchania czegoś i mózg ci się wyłącza i pracuje ci na innych w ogóle. Hmm? No jak ja to się, Ale ja się bardzo skupiam, jak mówię. No tak, to tak na tym, co robię, co? Co? Lubisz, to, to, to ten model, nadal, nie? nadal słuch masz niezajęty, tak? Spróbuj najwyżej się zepsujesz jakiś dużej drogi wodę. trzysta <śmieniali> <śmieniali> <300 śmieniali> godzin nieważne. Może sobie tak? I no dobrze, moi drodzy, tak? Moi drodzy, a wy powiedzcie nam, czego Wy słuchacie, kiedy gracie, Właśnie. czego Wy y, y, słuchacie, kiedy malujecie. Dajcie nam znać w komentarzach i oczywiście dajcie nam znać w komentarzach. Dlaczego nie lubicie Karola? Na o czym byście chcieli? O stary, żeby... najwięcej komentarzy będzie pod tym. Jak, jak w jakiś dobry sposób, to się można nawet ściepniemy na jakąś małą nagrodę. My już wiemy. Teraz wasza kolej. Ale nie za dużo. Bo to drogie modele są. Znaczy używka, gdzieś wiesz, zbić z pudła może. Ja, ja mogę zdeponować jednego chaosiaka. Tak ja, ja znajdę oh, graczy, jakiegoś rajki, już na pewno. Ja bez nogi mam jakiegoś No co będziecie deponować? Takie małe na grudę. Na Nagrodę. Aha, ja, okay, nagrodę ja do ja najlepszych odpowiedzi, dlaczego cię nie lubią. Ale spokojnie. Ale słuchajcie, nie podniecacie się zbytnio, zbyt bo Witek będzie ja miał do pomalowania, więc za 4 <słuch> lata dostaniecie nagrodę. Oho, oho, oho. Jeszcze wybierzemy jakiś taki kolorski, łamany, wiesz, typu, nie wiem, Korona Kielce. Nie, nie Korona Kielce, tylko tych, yy, no, eldarskich Darin? harlekinów. Oho. No, Cztery lata pracy. później. Zrobiłem base code. No dobrze, chcielibyśmy w komentarzach przeczytać, właśnie, czego słuchacie, kiedy gracie, czego słuchacie, czego... I co wy myślicie o formacjach. Tak, i co myślicie o formacjach, to to jest temat, który poruszyliśmy, chcielibyśmy porozmawiać. W komentarzach pod filmikiem oczywiście damy sobie upust, że tak powiem, naszym opiniom. I jeszcze raz na koniec chcielibyśmy e, zapytać się, czy nie znacie jakiegoś sponsora, który chciałby zasponsorować nam hosting na jakimś sajcie, na przykład podbinie czy coś, żebyśmy mogli puścić Wam ten podcast, tak, żebyście mogli go słuchać na komórkach i żeby nie zajmował tyle mega, co zajmuje teraz na YouTubie. Oraz na sam koniec chcielibyśmy podziękować Komowicu. Yy, Annie Helen Szymborskiej za świetny arci, który nam machnęła, odwiedzcie stronę. Naprawdę spoko rysunek. No To co widzicie. Dziękujemy, której... Anka i. Dziękujemy Wam za słuchanie. Czy Trzeba też sprostować rysunek, czy czcionka była dorobiona później. Tak, czcionka to jest... <grym> czcionka jest moja, dlaczego tak odstaję trochę. Dlatego <grym> tak, trochę się nie spina, ale... Już wiecie, czemu nie lubimy Karola. <grym> A teraz dlaczego Wy mnie nie lubicie? No dobra, dziękuję Wam bardzo i odbildowuję się Zigi. Szwagier. Witek. i Wincu. Dzięki, Cześć. Cześć. cześć.